To witam wszystkich bardzo serdecznie na 27 Akademiku. E, bardzo się cieszę, że mimo początku wakacji i rozpoczęcia okresu urlopowego zechcieliście przyjść, e, żeby porozmawiać na taki <coughs> niszowy temat, jakim jest sztuka. E, i dzisiejsze spotkanie będzie pierwszym z takiego cyklu spotkań, które właśnie poświęcimy zagadnieniu gier jako e, sztuki czy też gier w kontekście sztuki i w kontekście współczesnej kultury i to będzie takie trochę rozwinięcie tego, o czym już na niektórych spotkaniach trochę rozmawialiśmy czy to przewijało się w różnego rodzaju wydarzeniach, w których uczestniczyliśmy na przestrzeni lat To jest taką specjalną dedykacją dla Arka, czego dzisiaj nie zrobię Um, przede wszystkim nie chciałbym spróbować w jakikolwiek sposób zdefiniować, czym jest sztuka, ponieważ wydaje mi się, że, że tego nie można tak bardzo kategorycznie zrobić i, i stwierdzić jednoznacznie, czym jest sztuka, ponieważ jak zapewne doskonale wiecie, w XX i w XXI wieku to zostało zupełnie wywrócone do góry nogami i właściwie dzisiaj sztuką może być wszystko albo i nic. Jak tutaj widzicie na, na tej planszy to może być właśnie visual, to może być wszczepione w przedramię ucho albo właśnie taki nurt jakim jest suprematyzm I, nie wiem, Wydaje mi się, że w przedszkolu właśnie tego typu wycinanki i wyklejanki się robiło podobne i często takim zarzutem wobec sztuki współczesnej jest to, że no właściwie każdy mógłby coś takiego namalować albo każdy mógłby coś takiego zrobić a, oprócz, więc, ucha oprócz ucha stelarka Oprócz no, tak. ucha e, Więc jakby pozostawiając w tyle próbę definicji sztuki e, nie będę się też dzisiaj rozwodził nad jakimikolwiek teoriami różnych badaczy gier czy, czy też publicystów, którzy chcą w jakiś sposób udowodnić, że gry mogą być sztuką albo że nią nie są e, Ponieważ tym chciałbym się zająć na następnym spotkaniu Natomiast dzisiaj tylko tak chciałbym zasygnalizować pewne kwestie, które mnie osobiście interesują. Więc jakby inne refleksje pozostawimy sobie na następny raz. No i też oczywiście nie pokażę Wam żadnych e, growych dzieł sztuki, gier, arcydzieł. E, ponieważ wydaje mi się, że każdy z Was byłby w stanie wskazać jakieś takie gry, które e, jego zdaniem można uznać za gry artystyczne. Um, interesujące pod wieloma względami nie tylko nie wiem, estetyki tego w jaki sposób gra wygląda, czy brzmi ale też jakiego, um, jakiego typu problematykę podejmuje Dzisiaj chciałbym jedynie zasygnalizować przed dyskusją um, kilka kwestii i chciałbym sobie i wam zadać takie pytanie po co tu właściwie przyszliście, skoro nie będę ani prezentował żadnej teorii sztuki ani nie wskażę wam żadnych jakichś takich narzędzi teoretycznych, które moglibyśmy się w tej dyskusji posłużyć ani też nie, nie będę wskazywał, o jakich grach moglibyśmy rozmawiać, ponieważ chciałbym, żebyśmy dzisiaj się trochę zastanowili nad tym, jakie jest miejsce gier w dzisiejszej kulturze. W ogóle zaczęliśmy gra akademiki takim zagadnieniem, jakie były gry w naszej kulturze, no i od tego czasu Minęły już prawie dwa lata, więc może coś się zmieniło. Zresztą tutaj jeszcze w kolorach rozmawialiśmy o tym, że chociażby w samej Łodzi coraz więcej się dzieje, jeżeli chodzi o kulturę gier. No i chciałbym się z Wami wspólnie zastanowić i ocenić, czy rzeczywiście gry mogą być dziełami sztuki w takim tradycyjnym bądź nie rozumieniu. No i na sam koniec zastanowić się, czy gry mogą wpływać na dzisiejszą sztukę. No tutaj mamy taki przykład, że gry mogą wpływać na sztukę kanoniczną, czyli z Mona Lizy zrobić Mariolizę. Um, ale jeszcze zanim przejdziemy do, do tej kwestii, chciałbym e, na przykładzie pracy artystycznej Krystyny Agapakis, um, czyli Sara e, zwrócić Wam uwagę na to, że chciałbym o tych e, grach porozmawiać głównie właśnie w kontekście kontekstu. Um, i żeby już nie, nie przedłużać i tutaj nie próbując y, samemu wytłumaczyć o co chodzi, oddam głos autorce projektu. Okej, okay, więc pozostawiając y, teraz tą dygresję na temat y, sera. nie ja się zastanawia się dlaczego to pokazałem. Pa. Y <laughs> z tego mm. względu, że w, w, Wydaje mi się, że możemy pomyśleć o grach w podobny sposób, w jaki Krystyna Gapakis myśli o bakteriach, czyli e, trzeba się zastanowić, jak my bakterie postrzegamy w zależności od kontekstu, e, o jakim myślimy. Bakterie na naszym ciele to jest coś niedobrego. Stosujemy wszelkiego rodzaju kosmetyków, żeby się ich pozbyć, żeby zabić właśnie nieprzyjemny e, zapach, żeby dbać o czystość, ponieważ bakterie kojarzą nam się z czymś niedobrym. Podczas gdy bakterie e, w różnego rodzaju e, wyrafinowanych serach, chyba tak to można nazwać, ser, e, w którym ruszają się jeszcze larwy jakieś tam, to rzeczywiście jest taki. E, Lakoneser, tak. Tak, serów zdecydowanie już jest czymś ok. Nie mamy problemu z tym, że e, w jogurtach, które jemy są bakterie, że bakterie żyją w naszym organizmie, że znajdują się właśnie w naszych kiszkach, nie mamy z tym jakiegoś większego problemu, natomiast jeżeli komuś śmierdzą skarpetki, to to już jest wielki problem. I zastanawiałem się, czy można potraktować gry jako te bakterie w kontekście właśnie sztuki. Czy gry w środowisku, takim artystycznym przypadkiem, nie są tymi niechcianymi bakteriami? Czy możemy w ogóle myśleć, że gry są ok, jeżeli mówimy o sferze rozrywki o sferze przemysłu rozrywkowego w jakiejś takiej bardzo prężnie działającej gałęzi naszej kultury. Natomiast czy gry dobrze sprawdzałyby się na przykład w galerii sztuki, tak? Albo w jakimś muzeum. Więc zastanawiając się nad tym, co charakteryzuje sztukę, ale nie nadal nie próbując tutaj czyniąc jakichkolwiek definicji, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na pewne aspekty, które sztuka może u nas wywołać. Przede wszystkim sztuka ma u nas wywołać jakieś emocje. To nie muszą być z góry założone jakieś emocje, ale zazwyczaj muszą być one wystarczająco silne, żebyśmy zwrócili na nie uwagę. Czyli nie wiem, sztuka może nas w jakiś sposób wzruszyć, może nas y, oburzyć, może nas y, w jakiś sposób też rozweselić. No i wydaje mi się, że z grami komputerowymi jest tak samo. Co prawda tutaj wybrałem taki obrazek, który prezentuje e, moim zdaniem, tylko najczęstszą emocję wywoływaną przez gry, czyli gniew czy złość, bo, bo nam nie idzie, bo przegraliśmy, bo kończą nam się życia itd., itd. No ale możemy też wskazać przykłady, w których gry wywołują u nas inne emocje, jak wzruszenie, e, jak smutek, Jakieś takie, no, same jakieś takie przykre przychodzą, ale wydaje mi się, że też jesteśmy w stanie skazać takie gry, które mogą wzbudzić w nas zachwyt i, i jakąś taką przyjemność czy płynącą z kontaktu z nimi niekoniecznie tylko ze względu na, na ich mechanikę, że są przyjemnie się z nimi obsuje, ponieważ przyjemnie można prowadzić rozgrywkę. E, kolejna kwestia to są kontrowersje. Sztuka jest kontrowersyjna czasami, e, czego dowodem są chociażby ostatnie no może nie rozruchy, ale różnego rodzaju demonstracje związane z jedną z teatralnych sztuk I pewne środowiska się burzą właśnie i uważają, że tak kontrowersyjna sztuka nie powinna być wystawiana No i wydaje mi się, że w przypadku gier komputerowych również możemy mówić o licznych kontrowersjach i nie wiem, przy okazji premiery jakiejkolwiek gry okazującej przemoc, czy ukazującej jakieś brutalne zachowania ukazującej seksizm to też o czym rozmawialiśmy na spotkaniu o kobietach w grach, że jakby temat e, e, kobiet w grach jest, jest już sam w sobie jest kontrowersyjny z, z racji na to, że środowisko graczy jest, jest bardzo takie stereotypowo myślące e, o, o chociażby o rolach płciowych więc gry mogą wywołać kontrowersje, czego dowodem było jedno z naszych spotkań, na których właśnie całe nasze spotkanie było poświęcone temu, jakie kontrowersje mogą wywołać gry, jakie kontrowersje występują w kulturze gier. No i kolejny aspekt to jest to, co już sygnalizowałem, czyli piękno. Możemy wskazać takie gry, które pod względem wizualnym są piękne, bądź pod względem audiowizualnym są piękne, albo poruszają jakąś wzruszającą, poruszającą problematykę i możemy wówczas taką grę uznać za grę artystyczną. Um, no dobra, ale popatrzmy może na no to teraz w innym kontekście, czyli tego, że gry komputerowe już od kilkudziesięciu lat są bardzo ważnym elementem naszej kultury, kultury popularnej, e, zdążyły wytworzyć różnego rodzaju ikony swoje. I tutaj myślę, że nie mielibyście chyba problemu, żeby odgadnąć kto znajduje się na tych rysunkach. Spróbujecie. Nie mam pojęcia. No jeden to jest z Street Fighter. Street Fighter, tak? Okay. No tutaj. nic z No tutaj. No to nie kojarzy No tutaj. No tutaj. No tutaj. tutaj. No No tutaj. tutaj. No i tutaj. Taka najsłynniejsza księżniczka, której wszyscy szukają po różnego rodzaju zamkach. Uh, A, Tak, księżniczka, brzoskwinka. No oczywiście moglibyśmy tutaj wskazać też Mario, który pojawił się wcześniej, przy okazji Mario Lizy moglibyśmy wskazać Lara Croft, Maxa Payna, różnego rodzaju inne takie postaci, które są również rozpoznawane poza takim zamkniętym kręgiem graczy i osób, które się interesują kulturą grania i są rozpoznawalne, nie wiem, tak jak puszka Coca-Coli czy puszka z zupą pomidorową. Czy też yy, jesteśmy w stanie skazać takie przedstawienia charakterystyczne, typowe dla G, nie wiem, chociażby paski życia, albo taka rozpikselizowana grafika, yy, które też od razu nam się każde, jak ten przykład z tym już popart, wykorzystywał yy, środki wyrazu komiksu więc można by po podobny wniosek wysnuć patrząc na to w jaki sposób różnego rodzaju przedstawienia wykorzystują estetykę gier chyba najczęściej robi to już dzisiaj kinematografia jeżeli możemy wskazać po prostu multum jakichś przykładów kompozytingu czy wykorzystywania grafiki komputerowej, która naśladuje taki sposób prezentowania świata przedstawionego do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni przez gry więc jeżeli popart mamy za sobą, no to jeżeli same gry jeszcze może nie dorosły do tego, żeby być sztuką, tylko muszą być przetwarzane w jakiś sposób, ale może mogą też nas w jakiś sposób inspirować do tego, żebyśmy tworzyli własną sztukę, a jeżeli nie już sztukę, to chociaż brali udział w jakichś aktywnościach, działaniach kreatywnych. I tutaj po prawej stronie macie przykład cosplayu, który moim zdaniem Oczywiście nie zawsze i też w jakichś takich konkretnych, skrajnych przypadkach może być sztuką. Jest wielu artystów i artystek, które rzeczywiście przygotowują swoje stroje bardzo pieczołowicie, wkładają w to nierzadko długie miesiące pracy i dbają o najdrobniejsze szczegóły, począwszy od jakichś detali stroju poprzez odpowiedni makijaż czy też fryzurę. Nie wszyscy wykorzystują peruki, bardzo często wiąże się to też z takim przygotowaniem fizycznym, więc jest to też taki wysiłek, żeby na przykład zrzucić parę zbędnych kilogramów, żeby wyglądać jak najbliżej do tego, jak postać wygląda. No i wszelkiego rodzaju repliki, które no pod względem estetycznym są ciekawe. No tutaj mamy ten słynny hak z BioShock'a trzeciego ale no wszelkiego rodzaju repliki przedmiotów, które pojawiają się w grach i które pod względem estetycznym są dosyć ciekawe no, portal Gap, gravity gun i tak dalej i tak dalej więc z pewnością można wskazać y, takie przypadki, w których gry są inspiracją dla aktywności no, plastycznej tak? tak chyba to najkrócej można by nazwać e, więc teraz jest takie pytanie do Was, które mam nadzieję rozpocznie dyskusję jak jest z tymi grami? czy Waszym zdaniem gry już dojrzały do tego, żeby być sztuką? Czy może e, jeszcze nie, ale już prawie? A może nigdy nie będzie można uznać e, gier za sztukę? E, a może to jest zbyt ogólne pojęcie, żeby stwierdzić, że gry jako medium e, mogą być sztuką? Może jedynie jakieś pojedyncze przypadki moglibyśmy uznać za arcydzieła? E, I tym kończę swoją taką wprowadzającą mikro i zachęcam Was do tego, żebyśmy się teraz wspólnie zastanowili, jak to jest z tymi grami. Więc jeszcze tylko to czekam na Wasze jakieś uwagi, propozycje, spostrzeżenia. No ja mogę zacząć, bo cudą zakończyłeś i jakoś mi tak prowokujesz, to ja zbym się powiedziała. To znaczy tak, jeżeli, jeżeli możemy powiedzieć, że sztuką jest, no jest już od dawna, art w galerii, tak, pisała gdzie są czy właśnie jakieś tam działania bio z, z dziedziny tego bioartu, że że, mam, że artysta sobie wszczekają jakieś sztuczne ucho w miejsca na przykład, albo tam jest, jest, jest, to chyba jest instalacja może performance, kiedy <coughs> artystka <coughs> w trakcie tego performance'u sobie po prostu do swojego przebiegu importuje troszeczkę krwi konia, to jest ta praca, się nazywa The Horse Living Me, także polecam, bo to też jest jeszcze większy kosmos niż ser. Yy, ta, i, I to jakby jest już nagradzane, to jest nazywane sztuką przez z, z duże S e w niektórych kręgach, no bo wiadomo, że jak to powiedziałeś, w XX wieku wszystko się przewróciło w XXI jeszcze chyba bardziej i, i liczy się kontekst, więc ja nie widzę naprawdę jakiegoś takiego oporu przed tym, żeby wzbraniać się przed uznaniem gier za sztuki. Bo skoro jest, są to zwykłe przedmioty, które przez kontekst są wynoszone do rangi sztuki, skoro są to takie działania już z no nie wiem, jak mocne ingerencje we własne ciało i nie tylko. No to dlaczego nie stary, dobry, poczciwy tekst kultury? No. Po prostu. I tam też kontekst, tu też będzie kontekst w pewien sposób ważny. Tylko widzisz. Ja o tym myślałem i dochodzę do wniosku, jak sobie zaznaczałem myśleć, co ludzie jak co wam przychodzi do głowy, jakbyście mieli pomyśleć o tych dwóch zjawiskach, gry i sztuka Rzućcie jakiekolwiek przykłady, co wam przychodzi do głowy, tak? No to jestem przez ja jestem spoczyna przez estetykę, prezentację Myślę, że jak gra została graficznie zrobiona tak, bo to, mnie to jest bardziej sztuka Graficznie, co jeszcze? Wszelkiego rodzaju gry artystyczne, które próbują yy bo ponad wartość rozrywkową właśnie kłaśnie nacisk na budowanie na, na opowiedzenie historii To była historia, tak? Również emocje, również poezja. Nie? Coś jeszcze? Czy na przykład nie gry? Jakaś nie gry tak wujesz. zwane, tak? tak wujesz. nie gry artystyczne. Nie no tak. właśnie. Niszałusza. To jest, jest moim jedna wielka komórka, bo, yy, bo okazuje się, że to, a na drugim biegunie. Są, jak ja sobie myślałem, to są takie pomysły nad wykorzystaniem gier w trochę innych dziedzinach sztuki, czyli na przykład w jakichś performance'ach i tak dalej. Kiedyś widziałem jakiś film 8-bit, który pokazywał jakby na, artystów, którzy czerpią ze sztuki, tak? którzy potrafią, robią różne instalacje, prezentacje nawiązujące do, do, do, do to, przepraszam, nie ze sztuki, tylko z, z gier, tak? nawiązujące do gier. I to też nie jest to, o co nam chodzi, bo już wam mówię, do czego zmierzam. To, co wyróżnia gry od, od, od innych rzeczy, takich jak film, inne dziedziny sztuki czy inne, yy, to, jest, to jest tak naprawdę grywalność. To jest to, że, że, że gra jest groma, mówiąc brzydko, ja nie mam słownictwa, bo jestem prostym inżynierem, ale to, że gracz bierze w niej udział, nie tylko interaktywnie, bo interaktywnie to jest mało. bo bo wy jesteście specjalistami od tych instalacji yy, interaktywnych, wideo i tak dalej, prawda? które się rozwijają od lat 70., -tych, 60., -tych, czy jeszcze wcześniej. I to było znane. I to wcale nie były gry. To były interaktywne instalacje, tak? pewne, pewne artystyczne, nawet komputerowe, ale to nie były gry, nie? Znaczy, jak ktoś coś pociągał, naciskał, nie wiem, machał rękoma, tak? Ja, ja wiem o jakichś przykładach, jeszcze jak mówię, może coś w wirtualnej, tak? I to nie były gry, ale to była, to była już interakcja. Więc to, co wyróżnia gry, to jest to, że gracz, Czymś steruje, czymś świadomie steruje, stara się wygrać, no, nie będziemy definiować gry, ale wiemy o co chodzi. Tak? I teraz zobaczcie, że to co nam się kojarzy ze sztuką w kontekście gier, nam wszystkim odruchowo, to jest to co tak naprawdę grami nie jest. Ja czytałem z, dwa miesiące temu felieton y, takiego pisarza i jednocześnie naukowca, który nazywa się Peter Watts. On napisał y, "Ślepowidzenia", taką fajną książkę fantastyczną, jedną z moich ulubionych. On jest naukowcem, który pisze książki fantastyczne. On pisał właśnie o grach w kontekście sztuki, felieton w fantastyce i powiedział coś takiego, że on cały czas czekał, wierzył w to, że gry mogą być właśnie sztuką jako gry. I w pewnym momencie zmienił zdanie, on dał przykład konkretnej gry, sorry tytuł mi wyleciał dlatego że, dlatego, że nie znam tej gry, ale powiedział, że ta gra, która go zachwyciła jako sztuka, okazało się, że to co w niej jest takie zachwycające i co uznał za sztukę, to jest to co nie zależało od gracza czyli jakieś przerywniki, sama historia właśnie, świetnie opowiedziana fabuła, która go wciągnęła, historia, ale to nie zależało od gracza, bo gracz jakby tutaj nie miał za dużo do powiedzenia. I zmierzam do tego, że w tych niegrach, czyli tak zwanych no game, tak, gracz jest tylko kimś, kto w zasadzie no, jest jakim koniem w homoncie, wiem, czy wiecie co, homonto to jest taki rodzaj napędu, albo chomikiem, chomikiem w kołowrotku, który tak naprawdę napędza tylko całą resztę, całą resztę tej gry, pozornej gry. Tak? Czyli inaczej, ktoś kto jest twórcą tej niegry, tej, tej, tej, powiedzmy tej, tej sztuki, on sobie wymyśla pewną fabułę, wymyśla sobie to, co chce pokazać, a gracz ma tylko się przeklikać. Tak? To jest trochę, trochę tak jak w To the Moon, gdzie właściwie no niby gramy, ale w gruncie rzeczy musimy iść liniowo. Tak? Czyli te wszystkie niegry zabierają graczowi to, co jest w grach najlepsze i to najczęściej uznajemy za sztukę, czyli ta sztuka na twórcę, yy, który nie jest graczem. A to, co mi przychodzi do głowy, żeby gry były prawdziwą sztuką, jako gry, przez duże G, to musiała być taka gra, która pozwala graczowi jednak na, na tą grę na swobodę, a jednocześnie nas zachwyci tym, że rzeczywiście będziemy mieli wrażenie obcowania ze sztuką. No, Trudno mi to wyrazić. Ja sobie przy przykładam taki gier żeby były sandbox, które mamy w Dobry pomysł, tylko, że się okazuje też, myślałem o sandboxach, tak że gracz tam może wszystko i rzeczywiście. Tylko słuchajcie, w tym momencie sprowadzamy, sprowadzamy y, znowu sprawę do tego, że jeżeli gracz, jeden na iluś tam będzie artystą, to on w, w środowisku tej gry, tego sandboxa stworzy własną sztukę. Ale to nie będzie znowu moim zdaniem y, gra jako sztuka, bo on wejdzie w to środowisko, tak jakby stworzył tutaj, tylko to będzie po prostu przestrzeń wirtualna dla niego do stworzenia własnej, własnej sztuki. Tak? A nie każdy jest artystą. I teraz myślę nad takim zagadnieniem, bo ty powiedziałeś na koniec, że może za chwilę gdy będą, może są gotowe i za chwilę będą. Czy komuś się uda stworzyć taką grę, która rzeczywiście jako połączenie jego kreacji, ale połączenie jak równy z równym z graczem, gdzie gracz nie będzie tylko tym chomikiem w kołowrotku, który ma klikać myszką dalej, dalej, dalej, tylko rzeczywiście on będzie częścią tej sztuki, jednocześnie półtwórcą, wiesz, coś jak teatr interaktywny troszeczkę może, że może taka gra byłaby rzeczywiście wtedy sztuką, tak jak ja to rozumiem. No ale zawsze się... jest ten aspekt projektu. No nie, zawsze tak. można powiedzieć, że to jest zaprojektowana Czy? sztuka No jakby ja nie widzę, może... Ale, to trochę, ale, ale wiesz, to. Ale prawdziwa gra daje ci jednak możliwości wyboru Daje ci, że, że, że masz więcej swobody, niż tylko przeklikanie Ale zawsze swabuły. to są możliwości ograniczone I w pewnym momencie Bezalari... się ze ścianą i też jesteś do tego, tego przeklikiwania zmuszony I po prostu, no nie wiem, jest 10, 100 list dialogowych, tysiąc ale nie więcej no, zawsze jest gdzieś ten jeszcze link. mówiliście o estetyce Znowu estetyka mi się kojarzy też, że to nie jest gra, że jest sztuką, tylko, tylko to jest jakby poprzednie, poprzednie medium, czyli nie wiem, obraz, film, tak, to, to nie jest gra, to znaczy gra... właśnie chciałam chciałem wrócić do tego tematu te nie gier, czy też gier artystycznych, yy, ponieważ to co wspomniałeś o tym, że, że elementy z innych dziedzin tak naprawdę świadczą o walorze artystycznym gier, to tak jest właściwie w tytułach wysokobudżetowych AAA w tytułach typu właśnie Uncharted albo, albo coś podobnego, gdzie, gdzie, gdzie sztuka wizualna czy, czy, czy coś podobnego tak naprawdę przykuwa widzę, po prostu wkturuje elementy z filmu tak naprawdę. To tam jest bardziej popularne. natomiast w grach mniejszych, w grach opartych na mechanice faktycznie często się zdarza, że, że, że to mechanika opowiada historię. Właśnie, Czy dałoby się dać przykłady gier, które są sztuką przez swoją mechanikę? I mi przychodzi do głowy no na przykład Anti-Chamber, tak? Jak pisał, powiedziałeś? Papers, yy, nie no, grałem no, w to, wiem no, o co chodzi, ale nie grałem w to. Yy, nie wiem, nie, nie, nie, nie będę dyskutował, bo nie znam tej gry. Nie wiem, ile tam jest gry w grze. Czy to jest taka właśnie nie gra, czy to jest prawdziwa gra? To znaczy, bo to jest trudna jest to, jest tam. Czyli jest grom, tak? Tak. Jest, jest, stawia realne wyzwanie przejścia do tej gry. Mi przyszedł do głowy Antichamber, bo Anti-chamber jest bardzo prosty w formie. To jest gra, która. No nie, to nie, nie opowiem Wam, bo to jest gra, która troszeczkę bawi się konwencją, tak? która wyprowadza gracza, yy, no, zaskakuje gracza, bawiąc się trochę mechanizmami znanymi z G. Yy, polecam, bardzo polecam. To jest moim zdaniem gra, która yy, taka z, z niezależnych, dosyć znana, czyli chamber Sprawdźcie, polecam która właśnie przez swoją mechanikę może być sztuką. To jest sztuka mechaniki zaprojektowania mm -hmm. gry. Gra rzeczywiście w to gra, rzeczywiście steruje, ale sam projekt jest moim zdaniem już fajną. Znaczy, no, to jest to, co bym widział jako, jako, jako gry, jako sztukę. Tak? Mm -hmm. no bo jeżeli zrobimy grę, która to jak tam dałeś taki przykład y, limbo. Tak? Mm -hmm. To jest tak naprawdę... To limbo mnie znudziło pod koniec. Po prostu byłem zachwycona, to znudziło, bo, bo to jest dosyć jest standardowa gra, tak? taka, taka zwęcznościowo logiczna, tylko wszyscy się zachwycali tą komponentą grafiki, tak? ale tak naprawdę no to jest grafika tutaj tworzy sztukę. Grafika, obraz, a to nie jest gra jako taka. Wiesz, ja, ja chciałbym znaleźć to, co odróżniałoby grę jako sztukę od innych dziedzin sztuki. Ale to też spójrzmy na to, że jeżeli chodzi o grafikę, to Pixel art powstał z gier. Nie Ale to jest, to jest inspiracja. To jest wykorzystanie, wiesz, to jest, to jest jakby wykorzystanie gier w innych dziedzinach sztuki w tym no, momencie. To jest to Popad, to tak to jest, to jest grafika, to jest grafika, obraz, to już nie jest to samo. Ale słucham to na przykład, już kiedyś coś takiego gdzieś tam sygnalizowałam, ale wydaje mi się, że to taki problem, jakby rozwiązanie tego problemu mogła być sytuacja, kiedy pojawia się nowe medium. I tak jak było z, na przykład z fotografią, że zanim fotografię uznano za sztukę, to też może jeszcze zanim. Zanim jak mówimy na przykład o kinie i o grach, to jeżeli porównamy grę do filmu, tak w takim potocznym to jest nobilitujące. Wtedy gra w jakiś sposób zyskuje, bo jest filmowa, znaczy lepsza, ma jakieś, nie wiem, szerze tak dalej, tak dalej. Jeżeli zrobimy odwrotnie, no to część ludzi może powiedzieć, że ok, to jest nobilitujące, natomiast część, że no to tak słabo, no bo to, no to film do to, gier, to taki, jakieś takie coś dziwnego, no, no nie wiem, nie bardzo, jakiś taki projekt dziwaczy. Tak samo jest z fotografią, znaczy drymo jak ona się pojawiła, no to żeby to w jakiś sposób dodać jej wartości, to nam wskazywano na te elementy, które są ze sztuki malarskiej. czy na perspektywy, na jakieś takie różne chwyty, które miały się tym wysublimowanym ludziom kojarzyć, że to jest właśnie coś wartościowego. Znacie to z obrazu, teraz to jest fotografia, to jest trochę tamtego, ale też coś nowe i daje, razem daje zupełnie nową jakość. I ja myślę, że tak jak teraz mówisz o grach, że to ma być coś zupełnie nowego, no to Najlepszą właśnie sytuacją byłoby gdybyś mieliły kolejne medium. Wtedy mamy gry, które mają swoją historię, mają ileś tam lat i są częścią tych wszystkich innych przedstawień i dają też coś od siebie. Nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę, natomiast no, jakby ja w tym no to ci chodzi. chodzi. Ja I no to wtedy chodzi. to jest jakby już coś innego, wtedy jest sztuka mhm. gier, tak? Zlebek tych wszystkiego, wszystkiego, co znamy wcześniej i jeszcze taki komponent charakterystyczny tylko dla gier i mamy nowe medium, nad którym możemy dywagować czy to jest sztuka, a, czy to nie pomys. jest ciekawy pomysł, a gry już w tym by się zestarzały bo już by się do gier porównywały to, to jest pomysł, trochę... który się jest historycznie wydaje mi się, że uzasadniony bo każde takie medium, które się pojawiało były te dyskusje, były te dyskusje Ale przy fotografii że to, to jest, nie jest sztuka, pomysł. to jest w, to w ogóle jest film, który w ogóle, och ohy, gdzieś, coś plec ogląda na jarmarkach Obrzyd, obrzydzamy się tym, jesteśmy taka wysoka, wysoka jest elita do sztuki e, tak, do sztuki, do opery tak, nie, nie bez powodu w Stanach Zjednoczonych są teatry, to są po prostu kina, tak nazywane teatrami. Jakby, to jest taki problem, który jest od dawna. Ale problem jest przygłuszanie jest... problemu. My jesteśmy na tym etapie. To przy okazji tego, co powiedziałeś, czy pomysł jest ciekawy z tym nowym medium, ale yy, przy okazji tego, że jesteśmy na tym etapie, o którym mówisz. że Próbuję się podchodzić, znaczy ja wiem, że Wy jako badacze już tak absolutnie tak nie robicie, ale myślę, że mhm. większość ludzi podchodzi do gier i porównuje właśnie do innych mediów, do filmu, do, do grafiki. No, ale my jako I badacze, i... narratorzy, właśnie też <śmiech> głównie się tym zajmujemy. Do opowieści. Chyba, że... Tak, tak, mhm. ale to jest takie, to jest to, co robiono z fotografią czy z filmem na początku, tak? Nie. No może to jest sztuka, jak jest podobne do do, na przykład do estetyki no obrazu, no to może jest sztuka, moim... ale to jest po prostu zdjęcie czy nie Tak, tak w moim mniemaniu lekiem na to, żeby się wyzbyć tego i no tego porównywania, że gry teraz, bo to jest też coś, co słyszałam chyba z tysiąca razy, że gry są w tym samym momencie co dzień w latach 50 zeszłego wieku, tak? I że jakby to trzeba non to porównywać. I że tam kiedyś nadejdzie ten czas, kiedy gry będą dojrzałe, super wspaniałe, wypasione pod każdym względem i to wtedy będzie sztuka. I wydaje mi się, że nigdy się z tego nie wyrwiemy, dopóki się nie, po prostu nie pojawi coś nowego. Tak jak, no bo nie wiem kiedy się, nie, może nie jestem teraz jakoś super kompetentna, żeby powiedzieć, kiedy przestaną traktować fotografię jako nowinkę, a film jako kino jarmarczne, znaczy rozrywkę jarmarczną. No może nie wtedy, kiedy się pojawimy gry komputerowe, natomiast jakby z każdym rokiem. Może być tak, że ten DJ, o nie... którym ja mówiłem, czyli że chciałbym, żeby to, co jest istotą gry, czyli sama gra, Aha. sama gra było, było sztuką. Yy, czyli właśnie nasz mechanika, że można było nazwać mechanikę i gdyż ona jest sztuką, bo wzbudza emocje, bo jest estetyczna mhm. w, pewien, w pewien sposób, nie estetyczna przez formę, czyli przez grafikę, tylko przez przez samą sedno, przez, że to jest wspaniale zaprojektowana gra, tak? mm -hmm. że to zachwyca, że może tego się nie da zrobić tak do końca, bo, bo to, jak mówię, jak Peter Watts napisał, że według niego się nie da dlatego, że gracz nie jest artystą, większość graczy nie jest artystami, że być może gdybyśmy wzięli taką grę przeciętną, to jedna osoba na sto okazałoby się, że nie to, że ona wspaniale gra, bo świetnie sobie radzi, wiesz, klawiaturą czy myszką, chociaż pokazałem joystick że <śmiech> tylko że, yy, że tak... Osoba gra w sposób artystyczny, może trochę nawiązując do tego tematu, pamiętacie co rozmawialiśmy o sposobie grania, że czy ludzie łamią zasady, czy nie łamią Tak, tak. I, i może ci ludzie, którzy łamią zasady, oni są artystami gier Może w ten sposób, wiesz... Mhm. To jest też takie niebezpieczeństwo, żeby zdefiniować czym jest artysta, czy kim i czym jest granie artystyczne, no bo to też dla każdego może być no, coś innego, tak jak, ta, jak ten właśnie słynny pisuar, który dla niektórych będzie po prostu Przemytem użytkowym wstanie do galerii i, i, i świat się kończy, bo ktoś właśnie uważa, że teraz to jest sztuka. To Oje, możemy popaść w to. Dlatego że... jakby dla każdego to jest coś innego. To jest właśnie, a to też, nie? że nie zdefiniujemy sztuki tak jak ładnie, wybranowej, że nie będziesz definiował sztuki bardzo dlatego mądrze. Tak się nie da. Znaczy, to... jakby pa, nawet patrząc, o, nie wiem, jak kończyłem szkołę średnią, to wydawało mi się, że mam jakieś tam pojęcie i jestem w stanie w jakiś sposób e, klarowny zdefiniować, czym jest sztuka. Natomiast z każdym kolejnym rokiem studiów stwierdziłem, że w sumie nie da się tego zdefiniować, bo wydaje mi się, że im więcej mamy jakiś takich, czy oczywiście można powiedzieć, że, że to są jakieś takie działania, które właśnie mają w nas wywołać jakieś wrażenie estetyczne i tak dalej i tak dalej. Możemy możemy to w różny sposób próbować Sam zdefiniować, natomiast wydaje mi się, że jest to bardzo trudne, zwłaszcza, że cały czas te definicje przez samych artystów były naginane, łamane i, i wydaje mi się, że dzisiaj jest to bardzo trudne. Takim chyba najbezpieczniejszym wyjściem jest to, że sztuka to jest to, co dla kogoś w danym momencie, w danej sytuacji jest sztuką i koniec. I chyba to jest, to jest moje stanowisko. Ale żeby wrócić do dyskusji o, o grach, to tutaj fajnie, bo pojawiły się, y nie zostało to nazwane, ale w waszych wypowiedziach pojawiły się dwa problemy, które moim zdaniem są bardzo trudne, żeby to przeskoczyć w przypadku gier. Pierwszy problem to jest problem autorskości. Kiedy mówimy właśnie o sztuce, no to w domyśle mamy artystę, twórcę, czyli to jest ten jeden jakiś tam twórca natchniony, który właśnie popełnia dzieło, które jest obrazem, czy które jest nie wiem wierszem, rzeźbą itd. itd. Natomiast w przypadku takich mediów jak film i gry komputerowe, no to już ta kategoria autora artysty się trochę rozmywa i o tym kiedyś mówiliśmy na Festiwalu Komiksu, mieliśmy wystąpienie no, o autorskości. I, i, I był trochę taki problem, żeby rzeczywiście uznać kto w przypadku gry jest, jest tym autorem, no bo może być to autor, ta osoba, która programuje grę, to może być osoba, która wymyśla grę, a może też autorem gry jest w znacznej części ktoś, kto ją odtwarza, czyli gracz. No i tutaj słusznie tak jak że może być gracz artysta, czemu nie? Tutaj by mi pasowała ta kategoria flanera. Um, z drugiej strony jakby spojrzeć na sam obraz, to ktoś zrobił płótno, ktoś zrobił też pędzle i ktoś zrobił też yy, farby mhm. Więc jeżeli powiedzieć, że programista jest w tej chwili artystą, to jest mały problem bo to Nie, robował... to było jak ktoś zrobił komputer to jest, jest, jest ten poziom, jakby to programista nie mieszał który daje grafiką i jest yy, na przykład z osobą skryptującą, które dopiero upiększałem. Nie, nie. To nie ale to, to, to ma... jest ciekawe, bo nie. tak za, zaproponował taką kategorię autora totalnego. No to wtedy ktoś, zrobi, ktoś zrobił drzewo w ogóle, ktoś tak, zrobił świat. Że ktoś nie dojdziemy do niczego. Ktoś wymyślił litery, więc jest współautorem no tak. wiersza, tak? Ktoś kiedyś no. Ten, no. Nie, programista może, znaczy, moim zdaniem, akurat program może być sztuką, to jest zupełnie na inną dyskusję. Ja jak za, że tak powiem z serca koder zdecydowanie że, że, że, że program kod może być piękny ale to w innych kategoriach, to wtedy sam kod jest sztuką, a nie gra którą, wydaje, którą jakby my przy, przyjęliśmy wtedy taki model filmowy znowu tak. ale on się wydaje dosyć zasadny dlatego, że jeżeli autor, autorów jest więcej tak, pamiętam, tak jak w przypadku filmu przyjęło się po czasie że za autora filmu znajdzie się reżysera Jego, oprócz tego, że są oczywiście inne dziedziny, w których się nagradza, poszczególne szczególnie są odpowiedzialne za operatorów, tak dalej. Tak dalej. Natomiast się przyjęło, że nagradza się tego reżysera. I w grach Ale często jest... jest... jest designer, prawie zawsze jest, jest design. designer. Są twórcy jak Suda, którzy się sami wprost nazywają dyrektorami, reżyserami. I oni też się uważają za twórcę, artystycznego co więcej. Także, no nie wiem, czy ktoś z Was nazwałby gry Suda Artis... sztuką, Ale kto, kto, kto Gończy Suda, Pop, Chainsaw, Killer is Dead". Od More ostatnich, Hero. od ostatnich trzech lat ulubione taki. Tak, ryniki, tak. ostatnich trzech lat Tym bardziej, że znaczy, jego pojęcie są dość kontrowersyjne i ja sama nie wiem, czy można nazwać go jakimś tam artystą no, Na pewno jest specyficzny i ma, jak moim zdaniem, własne Nie chcę, żeby to się teraz przedziło w dyskusji o sądzie bo obiecuję, że tam kiedyś jeszcze są <śmiech> w stronie. Natomiast jakby to jest ta kategoria autorskości rozumiana jak, jak w filmie po prostu I niektórzy twórcy gier wychodzą jakby temu naprzeciw i sami się nazywają reżysera a to jest kolejny fajny, yy, fajny punkt, dlatego że dopóki yy, ludziom się kojarzy, że sztuka musi mieć autora, nawet jednego, może być mm -hmm. praca zbiorowana jednego. Mm -hmm. I zobaczcie, że ten ruch się zaczął w latach 80. Ja pamiętam yy, taka legenda, jest podobno prawdziwa, że aktywizm powstał w ten sposób, że, że twórcy gier, które były wtedy szalenie popularne, tak? to był mm -hmm. sam Bum na początku lat 80., twórcy gier firmy Atari. E, którzy robili gry na Atari 2006 a, a, a, a, poszli a, a, a. podobno do dyrektora i powiedzieli, że oni e, nawet nie tylko chcą więcej pieniędzy, ale chcą być wymienieni mm. jako autorzy tych kier, tak, mm. na, na pudełkach dalej i podobno usłyszeli od szefa wtedy e, jakby produkcji Atari, że według niego oni są tyle samowarci, już nie pamiętam, ktoś tam przytaśnie, kto pakuje pudełka, tak, bo są mm. częścią całej machiny nie i oni odeszli, założyli Activision, była, była sprawa sądowa, którą wygrali, że mogą robić kartridżu do Atari 2600 mhm. i wtedy gry na Activision rzeczywiście były podpisywane, mhm. że to jest gra tego, tego autora. Potem mhm. to poszło Sid Meier, tak, który podpisywał mhm. wszystkie w tytule. I słuchajcie, a w tej chwili większość gier jednak jest stworzonych przez firmy, tak? jest firma wydaje. I dopóki ten autor rzeczywiście nie będzie wprost wymieniony, nie, nie, będzie, nie będzie odpowiednikiem autora książki, czy, czy dyrektora mhm. y, y, o, czy, czy reżysera filmu, no to tutaj jest pewna bariera. Tak? Jako produkt, kiedy się uznaje. Ja bym jeszcze tutaj. zwróciła uwagę na zakończenia gier, na przykład nowych gier. Gdzie zakończenie gry, kiedy kończy się historia, kończy się rozgrywka, mamy jakiegoś ostatnich przednich obrony, tam wszystko tam układa jak trzeba. I są napisy takie jak w filmach znowu. Tak jest. No ale właśnie was by właśnie... aktorów, to, to jest jakby no w ten podobny sposób. To się strasznie ciągnie do tej fabuły, że, że gry, jeżeli mają być sztuką, mają być jakąś opowieść, jakąś fabułę. A ja cały czas mnie kusi, żeby uznać, że, że prawdziwie, prawdziwie mielibyśmy do czynienia z nowym medium, gdybyśmy uznali samą mechanikę za sztukę. To znaczy, czy, czy mechanika gry może być sztuką? Tak? Ja się z tobą w 100% zgadzam, bo rzeczywiście no, tutaj jest jakby ten spór pomiędzy narratologami i ludologami. Rzekony, rzekony spór, którego podobno nigdy nie było w środowisku badaczy oczywiście. Znaczy, to chyba wynika z tego, to jest ta druga rzecz, o której chciałem powiedzieć wcześniej, że problemem gier polega na to, że są komputerowe, czyli są siłą rzeczy multimedialne i są w stanie naśladować wszelkie dotychczasowe media, czyli tam już wspomniano fotografię, hmm. tekst, film, malarstwo itd. i No i tego im się... Mózga, tak, ja się... tak? chciałbym to, co, tak, to, co tak, odróżniają tak, odróżniają Ale życie. oczywiście, że to, co je odróżnia, to jest właśnie mechanika zasady, jakiś cel, do którego musimy dążyć, ale też wypracowują swoje własne przedstawienia, które teoretycznie przynależą do starszych mediów. No i tutaj chociażby te widoczne elementy interfejsu. Tego nie było we wcześniejszych mediach. Nie mieliśmy paska zdrowia w filmie, czy nie wiem, ekwipunku gdzieś w literaturze w fantazy, tak, albo w obrazie, nie mieliśmy hadu. Jeszcze pewna rodzaju myśl, bo y, porównałbym też gry z pewnego względu do sztuki użytkowej, czyli do tego że tak naprawdę, bo gier, mm. gier się używa, trzeba, trzeba inter potrzebna jest interakcja z grą, to też właśnie ta myszka i klawiatura czy cokolwiek, mm. więc... Y to też może być tak naprawdę już wtórne, nie, nie tak unikalne, mhm. jak e, znaczy no wszystko jest wtórne. E, chodzi o ci o to, że, że no tak, no trochę upraszczasz, znaczy to trochę upraszcza sprawę, bo tak jak meble, tak na przykład mhm. byś uznał, że to no mogą być sztuką, ale sztuką nieużytkową. użytkową. Mhm. Czy tutaj wydaje mi się, że bliższa jakby temu problemowi, się, z którym się dzisiaj zmagamy, to byłoby chyba określenie sztuki interaktywnej? I jest wiele takich prac e, artystów właśnie tworzących sztukę interaktywną, które, tak jak wspomniałeś, w jawny sposób e, korzystają nie tylko z estetyki, ale też z mechaniki gier. I taki przykład, który zawsze podajemy, Żyjemy to jest. Za tak, za dwa tygodnie na pewno tak, na, na, na pewno pokażę te pracę, to jeszcze wcześniej mówiliśmy na festiwalu Komisu z kolei o sztuce, która naśladuje gry komputerowe. No i takim przykładem sztandarowym, który zawsze podaję, to jest praca, niestety nie pamiętam autora, na drobie to za dwa tygodnie, ale praca się nazywa Moving Mario i polega na tym, że reprezentacja gry, którą znamy z, z ekranu telewizora, czyli to, że Mario biegnie w jedną stronę, nie może wrócić, że skacze, że, że tam zbiera pieniążki i tak dalej, została zastąpiona w ten sposób, że na ścianie zostaje zamontowany taki prostokąt, który jest po prostu odtworzeniem planszy z gry i jest ograniczony kadrem takiego drewnianego chyba telewizora. I do niego podpięty jest kontroler i użytkownik tej instalacji artystycznej kontroluje tą instalację tak, jakby kontrolował grę właśnie. Na wyszedł w raz? Chyba tak. Tak, no, tak. tak, więc tak jakby kontrolował na, na konsoli. Ale na czym polega trik? na tym, że gracz musi się przesuwać razem z tym telewizorem, któremu ogranicza pole widzenia. I jakby tu, tutaj jest zastosowany taki, jak Marysia to nazywa twist, tak? Że w grze jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jakby przestrzeń nam, nam się sama przewija, natomiast tutaj to my się musimy w przestrzeni prze, przesunąć, żeby, żeby to zastosować. jakby to przy, przestawienie tej mechaniki, jest dosyć ciekawa, ale jest mnóstwo gier, które, wy... znaczy gier, mnóstwo jakichś takich instalacji prac artystycznych, które wykorzystują estetykę i nie wiem, taką pracą też ciekawą jest wykorzystanie estetyki i mechaniki, no prawie, że wykorzystanie mechaniki ze Space Invaders, kiedy ta plansza z tymi ufoludkami, które cały czas tam jakby się zniżają, jest wyświetlana na ścianie i eliminuje się te potworki poprzez rzucanie piłką w niej wtedy jakoś ten projektor połączony chyba z kamerą, czy z czymś tam rejestruje to, że stworek został trafiony i on z tej planszy znika. I to też jest jakieś takie ciekawe prze, przepracowanie tej mechaniki. Więc rzeczywiście można byłoby się tutaj zastanowić, czy, czy to, co jest sednem gier, czyli ich grywalność, growość, mechanika może być sztuką. Wydaje mi się, że efektywnie wiele metów mechaniki zane z gier już jest. A to co... wracając do korzeni, czy możemy nazwać szachy, dziełem sztuki, sztuki, ewentualnie, czy rozgrywkę szachową możemy nazwać dziełem sztuki. Niektórzy ludzie się zachwycają nad rozgrywką y -y -y. szachową. Y -y -y. Wywołuje pewnego rodzaju emocje. To znaczy, szachy bardziej traktujemy jak sport. Tak się przyzwyczaiłaś, bo się rozgrywa, wiesz, trudniej y -y -y. i tak dalej. Ale jak sama. sport jest... Tak, jak na samą, to jak na, jak na y -y. dzieło sztuki grobek jak na rzeczywiście jakieś arcydzieło mechaniki gry, tak? No, y -y. Przecież no, masz rację, gry klasyczne też, można zrobić gry gorsze, lepsze, nie tylko w sensie technicznym, tylko właśnie no, no, gra przez swoją grywalność może być moim zdaniem dziełem sztuki. To jest, bo to, co Ty podałeś, to jest znowu mylące, dlatego że to jest użycie to jest przepracowanie mechaniki tak, to jest wykorzystanie hmm. mechaniki gier do, do powiedzmy innego. Tak, do to ale to już właśnie sztuki. dlatego mówiłem o tych instalacjach artystycznych, bo to nie są gry, to są instalacje, które przepracowują tę mechanikę gier. Nie tylko, tutaj tak, cały czy... czas i nie, i nie tylko gier. I tutaj cały czas powracam do tego, co, co słyszno kontekst. Gdybym nie znał tych gier wcześniej, no to nie to rozumiałbym, też. na czym to ta praca polega. O co tak? ogóle chodzi o co nie? chodzi to, to dokładnie. To, to racy, no tutaj do ten kontekst jest istotny. I yy, ja się z tobą zgadzam, że rzeczywiście trzeba się zastanowić, czy ta mechanika nie, nie chodziło mi o to, żeby wykazać, że poprzez przepracowanie tej mechaniki możemy uzyskać jakieś arcydzieło. Czy, czy pracę plastyczną ciekawą, tylko że, że są takie zastosowania tej, tej mechaniki i jej przepracowania już w pracach, które są uznawane za, za sztukę. Więc jeżeli wydaje mi się, że w grach też moglibyśmy wskazać takie przykłady, nie będzie się musiało być to już razu. To, co ty powiedziałeś, to na pewno, bo yy, znaczy chodzi o ten o, o jakby już rzutowanie na, na, na, na nie tylko na popart, ale też na, na inne. Dziwiłem ja się, że ktokolwiek chciałby się nazywać, nie wiem, znawcą grafiki teraz współczesnej, tak? mhm. to nie może nie zauważyć Pixelartu, czy, czy nie może nie znać niektórych tytułów kultowych w grach, mhm. bo, no bo to się już nie da, tak? to To jest rzeczywiście wstyd, tak? To tak jak nie można lekceważyć w filmie, chociażby, jeżeli porównamy, że jak mówisz to popart, ma być na przykład wiedznych wojen, tak? Mhm. No, bo, no bo, bo się nie da, ale, ale to ty powiedzieć o tej konstrukcji Mario, właśnie to jest. Wyjście, wykorzystanie gier to jest takie trochę czerpanie z gier. Mm -hmm. ale myślałem, że zastanawiamy się, czy gra jako gra czy gra, tak, tak, czy, czy tak. może być rzeczywiście dziełem sztuki. Fajne będzie w tych szachach, bo ja cały czas się strasznie zamykam w grach komputerowych, a przecież to jest tylko odmiana gier, które istnieją od tysięcy lat tak naprawdę. Czy z szachami to ja bym miał taki problem o tyle, że nie wiem może to też wynika z tego, jak, w jaki sposób szachy są postrzegane w kulturze, ale tutaj bardziej by mi to pasowało do, do rzemiosła. I nie wiem, tak jak się często jest dyskusja, znaczy często no jest dyskusja o tym, czy właśnie, czy film może być uznawany za sztukę i też jest podawana taka opozycja, że są te filmy artystyczne i są takie filmy typowo rzemieślnicze, nie wiem, styl zerowy, amerykański, tak? który się wykształcił i to były takie zasady, które twórcy musieli przestrzegać, żeby rzeczywiście ten film był na. Znaczy, styl nie? zerowy, to. Y był, nie wiem, jak będę gadał, gadał Baniałki, to mnie popraw, ale jestem zmęczony dzisiaj już trochę. To jest taki sposób opowiadania przez film, żeby był dla odbiorcy jak najbardziej przezroczysty. Że oglądasz i skupiasz się tylko i wyłącznie na historii, na historii opowiadanej przez film na świecie przedstawionym przez niego okazanej to się wypracowało w Stanach Zjednoczonych w latach 30 w latach 40 i to są właśnie takie te klasyczne filmy amerykańskie realizowane w studiu, e, które nie, wiem, nie pokazują sufitu. To, tak, to co my dzisiaj uważamy za klasykę ja? tak. kina, to był w większości po prostu kina stylu, stylu zerowego, czyli takie jakby najmniejszy wspólny mianownik. Każdy odbiorca zrozumiał o co chodzi, to było po prostu, tak to wyglądało. I, i, I tyle, tak jak mówisz, jest, jest taki określony kanon i, i jakby tam nie było zmian. Tak? I koniec. Tak, to, tak, to miało, tak, tak wyglądała powieść filmowa po prostu. Natomiast później... No i temu powiedziała... przeciwstawiano właśnie filmy awangardowe, które ten styl zerowy... Łamały, czy to poprzez montaż, czy poprzez jakiś nie wiem, perspektywę kamery, nie w innych filmach. I tutaj, jakby idąc analogicznie do tego, no to mamy w grach komputerowych, wydaje mi się, to chyba Kamil kiedyś sugerował, że może gry komputerowe też już wypracowały jakiś taki styl zerowy, czy to przez ten charakterystyczny e, interfejs. Tutaj w, w Twoim przypadku może byłaby to mechanika i nie wiem, to, że jest jakaś taka standaryzacja. Chociażby w FPS, tak? Że chodzimy w sadem, sterujemy myszą. No Tak, jakbyś lakodówkach, tak, chodzika, tak? Że, że tam skaczemy, tak, że, że tak, w czymś jest taka standaryzacja I teraz analogicznie do tych filmów awangardowych, w ogóle do sztuki awangardowej, to trzeba byłoby wskazać jakieś takie gry, które to przełamują, ale pozostają grane, tak? Czyli nie, nie mówię już tutaj o tych pracach, które wykorzystują mechanikę gry i jakoś w jakiś sposób je przekształcają, ale właśnie yy, zmieniają nasze. I tutaj ten wotek, który poruszyliście tych not games, czyli nie gier, no tutaj znowu się pojawia kontekst, bo nie mówilibyśmy o niegrach, gdybyśmy nie znali gier. I coś, co gdyby, gdyby nie było gier, po prostu byłoby nazwane jakąś aplikacją artystyczną, nie wiem, interaktywną no i tak, tak naprawdę, dalej. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo, no, to instalacja interaktywna, tak, te mhm. nie gry. No. Znaczy, mnie no, się jest, najbardziej podoba takie określenie, fenomen ergodyczny to jest... Skupione, ale... to, jest... No ma... Nawet to mu się przywalić coś, czego normalny człowiek nie rozumie. No to, to... najkrócej mówiąc, to jest termin, który wprowadził do, do badania nad literaturą yy, S. Arset i chodzi o to, że czytelnik tekstu ergotycznego, fenomenu ergotycznego ma możliwość wyboru ścieżki, po jakiej idzie. Paragrafówka znaczy. Tak, najprościej mówiąc, właśnie w taki sposób, z tym, że można to przenieść też do medium yy, takich in, innych gier. No, ale to tak... To znaczy, to, to myślę, że od skrócie. innych grach chciałabym tylko tak wtrącić, bo może ja w sumie nie interesowałem się jakby historią powstania tych plot games, natomiast czy to nie było przypadkiem tak, że po prostu któryś z twórców, znowuż zespół, studio, mm -hmm. jedna osoba, nagle chciał ten swój produkt, ten swój projekt wyróżnić spośród tych wszystkich gier i żeby powiedzieć, to nie jest teraz tam Tekken to nie jest teraz, nie wiem, jeszcze coś innego, jak jakiś GTA, to jest mój projekt artystyczny, to jest Niegra po prostu. Bach, bach. Znaczy, znaczy, no, nie, chyba, chyba, chyba.. Nie, na ostatniej gr Akademii była o tym mowa. Ja nie jestem za, bo... z Holandii jakiś twórca, który, tworzy no, no, ten, właśnie który, który tworzył. Właśnie stworzył manifest. Trzeba było się. Tak, tak ja że, też nie w, pamiętam, Że jakby to się nie narodziło znikąd. I w sumie może to niepotrzebne. To, że jak tak teraz mówimy o tym, że są niegry i w ogóle. No, w sumie gdyby ktoś nie stwierdził, że teraz nazwę to nie gry, żeby to się odróżniło, żeby to było jakieś... Ale tam... równie dobrze można byłoby to nazwać symulacją, no bo nie wiem, Direster dla mnie jest niczym innym jak symulacją jakiegoś środowiska, po którym możemy się przenosić, no, i, i to to tyle. wtedy może ja nie jest Ja też że nie takie określenie symulatu to chodzenia. No, nie, tak to jest. jest po prostu rozbudowana instalacja interaktywna, taka jaka były już w mhm. latach 60 tylko, że wtedy były proste, tak? A teraz są bardzo, bardzo rozbudowane i trochę przypominają gry, ale tak naprawdę mówię ja czuję się w tym, ja bardzo lubię nie gry, ale yy, czuję się w tym jak trochę jak chomik w kołowrotku do którego jest podpięte dynamko i mhm. napędza właściwą, właściwą no tą sztukę, tą, to co autor chciał przekazać tak, że mhm. że Moim zdaniem tak naprawdę to był termin, żeby właśnie zrzucić walkę, nie wiem, krytyków, postawić pewnego rodzaju granice. natomiast one nie są, znaczy te nie gry nie są mniej grami niż, niż współczesne myślę, tytuły nie. AAA ale według nie jaka one jaka. Są, są, nie są grami ja właśnie rzeczywiście nie ale nie tak, nie sam, tego tak, nie tak samo Bioshock czy Uncharted też nie, nie nazwałbym grom, biorąc pod uwagę dokładnie te same kryteria, bo nie ma żadnych że są liniowe? i nie stawiają wyzwania, że, że po prostu... Tak. Dlaczego nie stawiają wyzwania? Ja bym się nie zgodziła, to znaczy jeżeli chodzi o nowe gry, zwłaszcza takie... No, jak tu um, Triple A, tak? czyli hmm. do, do jakiegoś takiego szerokiego gronegośców skierowane, to często jest tak właśnie, że gracz z takim po prostu homikiem, czy tam... No nie, no nie to, osobą... chodziło po prostu o to, że one są proste i dniowe, tak? Tam też jest prosto, jest jedno... wielu grach, no nie wierzę wszystkich, ale wielu jest to zrobisz, zabij to, wiesz gdzie iść, bo jest zaznaczone, bo się podświetla jak nie wiesz jest labirynt i świecznie no, no. się w tym gubisz, a nagle się okazuje, że wszystkie drzwi są zamknięte jest jedna poprawna ścieżka, jakby jesteś znowu takim odtwórcą i to się no, nie, tak. nie różni od tego, że w direct. niedawno chodzisz... skończyła Outlast i to stąd te zamknięte drzwi pewnie tak? tak, zamknięte drzwi są stąd, <śmiech> za dużo wiesz <śmiech> w każdym razie jakby jest się prowadzonym za rękę przynajmniej skończyłam ten niedawno Outlast czy Killer is Dead i jest, gracz jest po prostu prowadzony za rękę, jakby to jest moje zdaniem... Ale musi być, jeżeli gra ma mieć linearną narrację, to musi być. No i właśnie dlatego postępować. to tą do nie, tego, że Not nie, Games jest... nie korzystając nie korzystają, nie korzystają z tego określenia Chomika, to znowu walnę, uwaga, to jeżeli, jeżeli jesteś tym graczem implikowanym, to musisz podążać za tym, co gra ci Też właśnie ja pokazuje. nie mówię, żeby aż tak rozgraniczać, ja się z tym zgadzam, dlatego to mi się nie kontrowersyjne, że Not Games porównamy do... że to jest to samo, co na przykład Outlast. No jest w pewien sposób to samo. no bo ale ale, cel, ale jakby zupełnie inne są przyczyny takiego stanu. Ja wiem, że efekt może być podobny. I tu, i tu gracz niewiele decyduje, i dzieliniowo ma tylko klikać, tak? No tutaj powiedzmy sobie jest mniej ważne, czy on kliknie no tam dobrze, się a tu jest bardziej, się wzruszy, tu to jest, ta... ale, ale, ale jakby to są zupełnie, to są dwa bieguny, jak sama wiesz, bo, no bo sum, jeden biegun ale... to jest ta jakbyś porównała... Yy... Na przykład w literaturze te, te, te, te, te gry AAA, to, to jakbyś wzięła na przykład, nie wiem, jakieś harnekiny, tak. Książki, które są napisane według zawsze tej samej ścieżki, według dokładnie tego samego wiesz, stempla. Tylko ty się zmieniają imiona i tam chodzimy. jakieś minimalnie. I są ludzie, którzy po prostu to lubią pochłaniać jedno za drugą. I tak samo są ludzie, którzy lubią jedno za drugą przechodzić strzelaninki, gdzie idą jak po, po po linii i strzelają no i do wyznaczonych drugi tak? za drugim i te note games, że tak powiem. A to Node games zakresy... jest na drugim końcu skali. No właśnie. Mnie no. no. no się nie aż tak daleko. znaczy, po że jest i... tej pozornie się łączy te, te gry a, a, a z tymi Note Games, jeżeli w tym kontekście w sumie teraz sobie to mnie natchnęło, że to jakby można takich punktów wspólnych parę znaleźć i to nie jest koniecznie tak, że na jednym biegu nie jest not games, na drugim jest to i w ogóle to jest coś zupełnie innego. No. Ale zwróć uwagę, że w tych pierwszych gracz, w tych pierwszych grach, o których mówimy, czyli tych no, liniowych strzelaninkach i tak dalej, tak, gracz ma nie być niczym zaskakiwany, a w tych grach, wiesz, nie grach, odwrotnie, to gracz ma być cały czas zaskakiwany, chociaż on właściwie tak nie... O czym się zaskoczył diester? rester że... -Rest? Co to jest direster? Chodzisz po takiej wyspie i nic się nie dzieje znasz historię. Tak jak Proteus? Nie, nie, nie. Proteus. <grystanie> Bo no. dziecka czteroletniego. Masz po prostu mapę z wyraźną ścieżką, po której idziesz i idąc przez wyspę poznajesz od punktu A do B historii. masz voice over z, z, z odpowiedzialnym historią. No i, i... Dąży to do jakiegoś celu i to jest, to jest wszystko. Dochodzisz i koniec. No, ja też znaczy, niczym się nie zaskoczysz. Ja że się właśnie obawiałem dygresji. Słuchajcie, twój pomysł jest bardzo ciekawy, chociaż budzi mój wewnętrzny od razu sprzeciw. Tylko, że ja nie wiem <grym> wewnątrz. To jest pomyśl, że to rodził teraz, więc może nie jesteś To stanie. Nie mogę nazwać dlaczego, ale tak. Te podobieństwa są rzeczywiście, natomiast myślę, że to jest po prostu drugi koniec skali, może tak daleko, że już się styka z drugiej strony, wiesz... Jakby... No, to jest jeszcze inna perspektywa, dobra, niech, niech rozgrz... nie ja z... stać naszej dyskusji. Ja się obawiałem, że właśnie, że możemy w tej dyskusji popłynąć w te not games, nie gry. Się wydaje, Bo to się o samo tym, O tym, niestety. No tak, no, no, nie tak. Nie dość, że zastanawiamy się, czy, czy są sztuką, to jeszcze, czy są grami. Czy są grami, tak. Znaczy, ten, no, wody, o tym już, już, o tym kilka razy rozmawialiśmy i na Akademikach, i podczas Akademii, że, no nie wiem, moim zdaniem po prostu ten termin jest falerny i zły i trzeba byłoby wymyślić coś innego. Zgadzam Już były się. różne propozycje tutaj. Fenomen um... energotyczny się nie przyjmie. Fenomen no, energotyczny się na pewno nie To nie są przyjmie. instalacje interaktywne. Tylko się wzięły nie gry, bo one... To A jakby... instalacje się bardziej kojarzą, przepraszam cię, z tym, co się w galerii tam. Bo tak, bo tak, to jest, nie jest fizyczne wiem. albo coś takiego, ale no to audiowizualne, no. powiedzmy, instalacje interaktywne. Chodzi o to, że one wyszły z gier rzeczywiście i zaczęli je robić twórcy może gier, którzy wcześniej mm -hmm. robili gry i one wyszły z gier, ale one tak naprawdę, to jest ponowne odkrycie tych starych instalacji audiowizualnych. No, no, znaczy, to czy to jest ponowne Tak, ale to jest nie? jakby ponowne wykorzystanie właściwości medium. I ja bym to po prostu nazwał, nie wiem, jakimiś opowieściami interaktywnymi albo nie wiem, jakimś no, po prostu. Jak, jak, się... jak ja bym ja, ja też kategorię różnic między filmem interaktywnym mm -hmm. a niegrą. Tak, co to być, tak, ale film interaktywny, to też mamy, jest taka wiesz, dlatego, różne są definicje i, no właśnie, więc, więc, no nic, no to jest to na pewno jakieś wyzwanie, żeby się z, z tymi niegrami zająć I, i tutaj, to nie wiem, Paweł byś Paweł, tak, Paweł tak, Paweł już, jakby, w moim zdaniem, w dobry sposób króciwie, i tak, tak rozdzielił wątpliwości pomiędzy casualem, hardcorem i jak to na polski przełożyć i mhm. wydaje mi się, że może by to było też pomocne, także Paweł jeśli nas słuchasz, zadanie na Ciebie. A to idzie gdzieś na żywo? Nie, ale może... Ja, może, nie ja. może a tak co zupełnie nie ma! Co, do a, z, a propos tego co powiedziałeś, mm -hmm. zupełnie ta dygresja, że może to co łamie te klasyczne reguły, że są już pewne reguły gier, mm -hmm. bo rzeczywiście na pewno są. Tak, są tak. reguły strzelanek, są reguły tam gry zawsze w prawo, tak? Mm -hmm. I, y, dzisiaj y, ktoś wrzucił na Facebooka i mnie zachwyciła gra, która się nazywa Glitch Lab. Polecam, można zagrać online. Y, jest to platformówka. No. Która polega na tym, że w każdym levelu jest jakiś glitch, taki dosyć bezczelny. Trzeba z, Trzeba. Y... Nie żeby nie skończyć słyszałem. level, żeby wyjść z levelu, trzeba wykorzystać glitcha tak? Te mm -hmm. glicze są czasami, no to po prostu zwykle wydaje się błędy. I, i, i tak gra Kiedy glitch jest glicem, kiedy został wymyślony, że to w której grę w grę. <laughs> tak, ale to robi, to, tworzy tą grę, to, to robi z tej gry coś innego. Tak, to to jest. To, I widzisz, to, to jest dla mnie więcej sztuki niż w takiej grze, która jest. Mm -hmm. Piękna malarsko, czy, czy, czy coś takiego, tak? Czy mam wspaniałą fabułę? Bo to Bo jest korzystne. Wykorzystujemy wykorzystuje tak, tak. która mnie hmm. zaskakuje, która mnie zachwyciła, która yy, ja jest coś, bardzo prosta wizualnie. W sumie jakby nie musimy chyba jakiegoś jednego ustalać, wspólnego stanowiska. Tak? No no i dlatego, się... i, to jest, dla ciebie ewidentnie więcej mechaniki w projekcie, to jest w grze, jakby to jest więcej sztuki. Na kogoś może się okazać więcej estetyki, to jest więcej sztuki, jakoś więcej faktu, tego się nie ma Ale to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że jakby to nasze przyzwyczajenie do, te, do tych aspektów nieinteraktywnych, czyli do, do tego, jak gra wygląda, jak brzmi, w jaki sposób naśladuje starsze media, wynika z tego, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni, tak? Że zostaliśmy nauczeni, że ta sztuka wysoka to jest ta, taka sztuka tradycyjna. Natomiast to, o czym dzisiaj rozmawiamy, to jest to nie, nie można zagrać w grę. obraz albo w rzeźbę, tak? A w grę można zagrać i dlatego to, to jest ten problem. Dla mnie tutaj jest przede wszystkim problem tej multimedialności i problem autorskości, że, że mogłyby być pewne problemy. I rzeczywiście tutaj się zgadzam z tym stanowiskiem, że jakby samo to, że gra ładnie wygląda albo ładnie brzmi, nie powinno jej od razu że, że to jest gra artystyczna. Jeszcze, tym bardziej, że ostatnio, to, jak to się w Selection pojawia, to znaczy, że to już też przeszło tak trochę do, czyli nawiązuje do, do gier, które podejmują jakieś takie poważne tematy, czyli mm. właśnie zmiany płci, czy, czy, czy, czy, czy temu podobne, że kiedy lepiej to się jakoś objawia jako jakiś tam fenomen, powiedzmy naukowy, tak? nagle się okazuje, że gdzieś to tam jest coś nowego, jest, jakaś, jest jakiś artysta, tak? jak, jak wspomniana z, z konferencji Anna Antropia ale nie, mm -hmm. nie znam szczegółów, więc tylko rzucam nazwisko dla dociekliwych do która zrobiła grę podejmującą temat, tematykę zmiany płci. To... E, tak, i no, wtedy to jest coś nowego, natomiast kiedy to się okazuje, że już właśnie w prasie popularnej się takie pojawiają wyrażenie, że a są takie w ogóle gry, gdzie ten temat właśnie homoseksualnie zmiana płci w ogóle, to jest takie fajne, to jest sztuka może. No i. Jakby Ale to, to tylko jest kontrowersja tematu, wiesz, to raz, drugi, a tak. potem się nagle okazuje, że to Znaczy to, ja, ja właśnie broniłem te, czy broniłem, atakowałem jakby tę taką postę na, na tej konferencji w Krakowie. Znaczy, z powodu była bardzo fajna dyskusja, ponieważ Dominika pisał o sudzie. Pan Andrzej, który z nami dyskutował, pisał właśnie o Anni Andrzej To jest pomieszczenie w jednym panelu Tak, natomiast ja w ogóle napisałem o Branded Gaming Czyli o grach reklamowych, co już w ogóle jakby ze styką nie miało żadnego związku Natomiast wydawało, czy wydawało mi się, nadal mi się tak wydaje, że jakby sam fakt tego, że grę stworzyła osoba transseksualna i że to porusza taką tematkę, nie, nie, nie uprawnia od razu tego tekstu kultury do tego, żeby miało zostać arcydzieło, tak? Zdecydowanie, to... a taki jest teraz jakby trend, tak? Czyli jeżeli jest nie to nie jest... Nie wiem, czy jest aż taki trend, no, no bo trochę ja powiem wydałem, ci, osobiście tak. wiem tylko o jednym takim przypadku i to jest właśnie ten wspomniany przez Ciebie. Nie wiem, może za mało się tym interesuje, bo za dużo tam gram w jakieś inne gry, tak jak AAA czy coś, gdzie <śmiech> się chodzi i strzela tylko. Ale no, nie wydaje mi się, że, że jeżeli nie wiem, grę wykonała osoba o innych poglądach, o innych nie wiem, jakichś preferencjach, innym pochodzeniu, pocho właśnie nie wiem, wychowana w, w innym systemie religijnym, kulturowym. O innym wykształceniu, to od razu ma to oznaczać, że, że to jest sztuka? Nie. No to ma być coś, co rzeczywiście autentycznie poruszy. Wydaje mi się, że to się w, te, jakby w tę stronę zbliża. Łatwiej to przebić. To znaczy, że. to samo, co rzucaliście. Tutaj tutaj jest kojarzenia, co to jest gra, tak? To jest sztuka grze, czyli estetyka to tam, to, to tam, to I teraz się okazuje, że jest tematyka, bo jest w ogóle o seksualizmie, bo jest gra e, o tym, że właśnie nie wiem jest jakiś tam poważny inny temat, czyli wojna, dzieci znaczy, wie, się, w ogóle Znaczy problematykę to o tyle bym bronił, że tutaj się pojawia ten wspomniany przeze mnie kontekst Natomiast no, okay, w przypadku zresztą, tak, zapożyczenia tak, tak, estetyki Nie każda estetyki. osoba jakaś tam zrobi grę ze sztuką związaną, tak? To raczej jest artystyczny projekt Przykład tym, co powiedziałeś. Przypomniała mi się początkowa scenka w Assassin's Creed, gdzie pokazuje się napis, że gra została stworzona przez zespół wielokulturowy, wielowierzeniowy mm -hmm. i tak dalej. Gra nawiązuje do religii, czyli pewnych poglądów. Mm -hmm. I też przedstawia to wszystko w jakiś sposób, a mało osób też traktuje to jako jakieś dzieło sztuki, tylko jako po prostu historię, to jest odpowiedzialna ten też nie jest jakoś wymieszane, bo jest ciężki temat i tak dalej. Plus jest wiele, yy, dosyć wiele osób, które brało w tym udział i miało kompletnie różne problemy. Tak jest napisane hmm. na początku tej gry? Tak. No to Nie grałem w tą grę, chociaż znam ją wizualnie z uśmiechem. Co? Tak jak my. więc nie Idę o zakład, że ten arcykapitan pojawił się tylko po to, że jeżeli ta gra jest umieszczona w pewnym kontekście kulturowym żeby, nie było, żeby nie było oskarżeń tak, o no, jakiś tam rasizm tam tam jakieś i tak to, dalej. mordowanie papieża, coś tam jest, coś takiego. No, no, no, nie nie wiem, wiem, ale to, to, to jakby to, nie bierze tak? No więc, jednak te kontrowersje wypłynęły na wierzch w tym momencie. Już było not games, no a z to, not nie wobec... jest problem, to nie jest problem gier. Znaczy, to jest jakaś ścieżka, żeby się przebić troszeczkę w Ale takim, to jak w, w takim mainstreamie, że, że, że łatwiej się przebić, że łatwiej oni uznają za gry poruszające ten kontrowersyjny temat. Jak sam mm. powiedział, że jest to jeden z wyróżników sztuki, tak, kontrowersja. Mm -hmm. Więc to jest jakaś ścieżka, przynajmniej częściowa, Ale to znowu jest, moim zdaniem, odejście od tego, co w grach jest najgęstsze, najmniejsze. Mm -hmm. Ale to w każdej, w każdej dziedzinie sztuki jest także że kontrowersja, jakieś takie tematy, które są nośne aktualnie, no to łatwiej powiedzieć, że on to jest sztuka, bo porusza trudny temat, tak? Mhm. Ale to z kolei byłby argument, który by popierałby e, Twój pogląd, no bo jakoś, nie wiem, czy może być jakaś mechanika, która może wzbudzić kontrowersję? Jakieś przedstawienie wizualne, tak, I no, tematyka. Powód. Znaczy tak, bo <śmiennie> dojdziemy, dojdziemy, no właśnie tak jak ten glitch lab, dokładnie, mm. dokładnie tak. Widzę, potencjał musisz zrobić. Ale wiesz co, co, bo dojdziemy zaraz znowu do definicji sztuki i okaże się, nie, że, o tego, że co, to, o czym ty ja mówisz, to jest tylko w definicji sztuki, która mówisz że, że autor sztuki chce coś przekazać, tak, że autor sztuki mhm. mówi ma coś na myśli, a myślisz, że to nie jest jedyna definicja sztuki. Oczywiście, że nie. Więc jakby rzeczywiście w moim podejściu, że mechanik, znaczy ja jestem takim przywiązany do mechaniki, nie chodziło mi tylko o mechanikę, tylko powiedzmy o to, tą grywalność, tą gorowość gry, Aha. co jest zupełnie oddzielone od warstw graficznych, muzycznych i innych, tak? Czy tego Trzeba ta, ta moja definicja y, tej grobości i tego, że to ma być sztuką, rzeczywiście mm. nie sprawdza się w definicji sztuki, że autor chce coś przekazać, no bo trudno coś przekazać przez całą mechanikę, tak? Trudno poruszyć to kontrowersyjny temat, czy jakikolwiek temat mm -hmm. przez mechanikę gry. No tak, no, to, to, może to może zaskakiwać, to może wprowadzać Cię pewien stan ciekawy, y, y, y, nawet estetyczny, psychiczny, emocjonalny, mm -hmm. ale ciężko powiedzieć, że na przykład poruszę temat, nie wiem, y, głodu na świecie, tak? przez mechanikę gry. To też... tak, tak. Mhm. No dobrze. Nie, bo jest jeszcze takim innym aspektem, jeśli chodzi o, w o sztukę w czy jakiś będziemy rozpatrywać, czy może jakiś jest to trop, żeby powtarzalność w jakiś sposób rozpatrywać jako kategorię, która miałaby wyznaczać, że to jest gra um, związana z sztuką, a no, Powtarzalność albo nie. w sensie, że, e, że jak do pewnych dzieł klasycznych można wracać nieskończo nieskończoność, tak? Tak, czy są A, gry? Chodzi. Tak. Czy są gry, które można odkrywać za każdym razem na nowo? Czy no to by było bardzo, uważasz, że nie wiem, że taka cecha jak grywalność gry, po prostu byłaby tym co ja nie uważam, tylko teraz zastanawiam, czy no, można. Nie uważam, nie wiem. Stawiasz. Chciałam to jakiś taki żeby rzucić trochę do dyskusji. No, czy w ogóle, no czy jakaś, bo, nie, bo jeżeli no dobra, bo znowu tego słowa przed nie ludźmi ponadczasowo. No, ale... no ewentualnie to znowu od tych not games wyjdę nieszczęsnych, że to właściwie są gry na las. Przynajmniej do. Oj nie, nie masz racji. Nie ma Co no, ale... Słuchaj, no właśnie gra, która jest jedną z moich ulubionych z tych niegier, ja czyli... nie znam wiele, Proteus, nie to co się mówiłem, że mój, czterolat... no. mój czteroletni z gra. To jest gra, w której chodzisz po wyspie jest ze straszną pikselozą, czyli estetyka jest pikselowa, 3D, chodzisz po wyspie 3D, mijają kolejne pory roku, Pojawiają się chmurki, pojawia się zorza polarna i właściwie chodzisz mm -hmm. tylko do wrażeń estetycznych, Chodzisz z jakimiś owieczkami, powiem mu, synkowi się to podoba, bo on sobie tam chodzi, klika, jakieś owieczki uciekają przed nim i możesz to grać od nowa i od nowa, bo grasz to, to jest moim zdaniem, ta gra jest odpowiednikiem muzyki relaksacyjnej. Mm -hmm. tak? ta... No pewnie dlatego, że ja znowu podoba z tego jak do historii, którą odkrywam Nie na tam? nowo. Nie To tak. no historii właściwie. Ten, ten element chyba, który tu nas różni, bo to do mechaniki w tym momencie do estetyki, no, no także no wchodzi jest się. Mechaniki. Natomiast ja jako bardziej na przykład to, jeżeli chodzi o historię, która jest tam jakiś przekaz. No i raz go poznam, to jest jak z gromu Dead, Przy nie uważam za sztukę not games, w ogóle wszystko, tylko chodzi mi o to, że raz się to przejdzie, to jest wtedy interesujące, jakoś no budujące ale... i drugi raz już nie działa. Ale no są filmy, które tak samo są zbudowane. Książki zresztą też. No weź y, takie filmy wszystkie, które, które jakimś tam suspense się opierają, tak? No, ja znam głównie filmy z tej kultury popularnej, ale na przykład Szósty Zmysł, tak? Jak obejrzy ten film raz, a no to już drugi ja raz nie ma za o ten znowu aspekt, który mają wyróżnienie, czy interaktywność. Czy w jakiś sposób jest związane z, z, z tą powtarzalnością, nazwijmy się rekrywalnością. Ja nie wiem, tylko poddaję teraz jakiś trop do, do przedyskutowania, bo w sumie, no nie wiem. Natomiast... To, dajmy na to, że jest taki przypadek Super Mario Bros. na Nessa. Dużo osób go przeszło dojść, i tak w kółko, w kółko, w kółko A za, za każdym nowym przejściem odkrywano y, jakieś nowe błędy, albo jakieś y, przejścia dodatkowe y, w grze I ostatnio, po tych już kilkudziesięciu latach premiery samego tak, Mario, odkry odkryto nowy błąd Którego wcześniej nikt nigdy y, nie opublikował, bo nie, o nim nie wiedział i też ludzie sprawdzają to, no i wiadomo, fascynują się znowu, bo jednak jest coś, co jest, co można odkryć i spowodować kolejny błąd. W kontekście tego, ty okay. znowu podchodzisz do gry, że przechodzisz numer raz, tak jak te tytuły AAA współczesne, które przechodzisz dosyć łatwo całą historię okay. i koniec. Zwróć uwagę, że klasyczne gry, tego, do których na przykład ja jestem przyzwyczajony, były dużo trudniejsze i jedną z ich cech było to, że, trzeba, że grało się w nie setki tysiące razy od początku i od początku, <grym> i od początku po w tego tak, 80. <grym> tak jak w Mario. I to jest ciekawe, że która wyróżnia gry w kontekście innych dziedzin sztuki, jeżeli mówimy o grach jego sztuce. Mm -hmm. yy, właśnie powtarzalność na zasadzie, że, że musisz zaczynać ileś tam raz od początku. Czy to można wykorzystać już jako, jako pewien element sztuki? Pewnie można. No mi teraz do debindingowa i tak przychodzi, tam trzeba zawsze zaczynać no od początku. Zawsze, no zawsze właśnie, no jakby to nie tylko jest cecha tych starych. Czy można nie... to wykorzystać? Nie <coughs> ja wiem, no to poddamy karmel do dyskusji. A, tam, a ja, ja się po prostu... zastanawiam jeszcze nad czymś. Yy w w międzyczasie, w momencie kiedy uznano filmy, czy fotografie za sztukę, mm -hmm. to uznano całościowo. Zbiercił że uznano całościowo i teraz chodzi mi o to, że oczywiście film, wywiad... No nie Zad... całościowo. Nie, nie, o, nie. zaczekajcie, bo ja wam... No dobra, jesteście specjalistami, jeżeli powiem źle, to mnie poprawcie, ale chodzi hmm. mi o to, że migawka filmowa w Wiadomościach to oczywiście nie jest sztuka. Mm -hmm. Film z Wesela to oczywiście nie jest sztuka, ale jeżeli coś zostało wyreżyserowane jako film popularny, to żeby to był horror C to mieści się w ramach sztuki. Jest to dzieło sztuki, a to jest twórca, który można należeć do Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Mm -hmm. Chodzi o to, że ktoś może powiedzieć, to jest bardzo kiepska sztuka, to jest film klasy D i to jest, to jest po prostu czysta popularna, ale to już zawsze jest, mieści się w ramach sztuki. nie, nie, uważasz nie to? to jest tak jakby każdy Harlekin każdy... Ale tak wiek. jest. I każdy pisarz Harlekina, który wyda trzy książki, będzie należał do Stowarzyszenia Literatów. I on będzie kontynuowany za twórcą. No, niech należy, no, ale tak jakby to są znowu te Znaczy, no jakby twórcą będzie, bo, wysokie, bo. Będzie twórcą, bo będzie pisarzem, będzie autorem, ale to nie będzie artystą. Hmm, no, to, to jakby. To nie są, jestem to. pewien. To zostało uznane jako całościowo, moim zdaniem. bo już raz no tak, to jest sztuka. Czyli jeżeli uznamy, że gry są uznane jako sztuka, to wszystkie. Właśnie się znowu, Właśnie się nie, Nie, wydaje mi się, że to tak nie Poza takimi reklamowymi, jakimiś takimi. No, no taki no, typowy. Ale gry no one często są ciekawsze niż te gry No, jakby to jest znowu. Ale, ale nie, hmm. chodzi mi o to że poza takimi typowo użytkowymi przypadkami, to cała reszta, no właśnie, czy nie jest na niego całość? Ja to całość. Nie nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, sama ale sama. To ta... nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, każdy obraz jest sztuką, bardzo złą sztuką, ale jednak no sztuką. Tutaj nie. chyba wydaje mi się, że trzeba rozgraniczyć pomiędzy medium jakąś taką, nie wiem, yy... dobra, no sztuką wypracowaną w ramach medium i tutaj okej, okay, no kinematografia byłaby czymś takim, tak, no, że mamy klasyki kinematografii albo arcydzieła kinematografii i tak dalej. Natomiast jakby ca wszystkich jakby przejawów medium nie uznałbym za sztukę. Jakieś poszczególne aspekty, no bo jeżeli wszystko jest sztuką, to nic z nią nie jest, tak? No bo jeżeli wszystkie filmy byśmy uznali yes. za arcydzieła, no to... Nie za arcydzieła. Mówię. No ale Mówię nie, no za sztukę, bardzo... ale no to nawet. Za przejaw za przeja twórczości, twórczości. To jest przejaw twórczości, ale to nie jest to samo, co sztuka. Dokładnie. O, no to wracamy do definicji. Każdy przejaw twórczości w zasadzie jest sztuką. Mieliśmy nedefiniować sztuki. Mieliśmy No, taki... no, no wydaje... moim zdaniem nie. Ale... Znaczy, dobra, no to wracając do kontrowersji, moim zdaniem takie postawienie sprawy jest, chociaż trochę kontrowersyjne. Wydaje mi się, że e, jakby uznanie wszystkiego, że przynależy do, do, do sztuki, to, to nie. Znaczy, no, nie wiem, tak się przyjęło, że sztuka filmowa, nie wiem, tam... No dobrze, to będą tak tak wszystkie filmy, właściwie wszystkie filmy, y... Takie popularne, tak wszystkie filmy, te, które nie, nie, nie uznaje się za, za, yy, za sztukę, tylko te hollywoodzkie i tak dalej, wszystkie robione do tej sztanc takich typowych, to nie jest sztuka? Nie można Jak powiedzieć, to jest... że sztuka jest taka, albo nie. To jakby znowu chodziło na tej definicji, co jest sztuka wysoka, niska, co jest sztuką, co nie jest sztuką, to, jakby, to jest ten problem, który na początku prezentacji był sygnalizowany, czyli pisuar. Jest sztuką, czy nie jest? Jak jest w galerii, to jest, jak nie ma, to, to, to już nie jest. To jest sztuka, gdzie artystka sobie krew konia jakby do siebie, do swojego organizmu. Ale... To jest sztuka, czy nie? To nie można tak, nie? każdy przypadek jest osobny w, ale no, ale... w tym. Bo no tutaj tym... Się, poja cicho, tu się pojawia kontekst, tak? <śmiech> tak? Bo jeżeli oglądamy film hollywoodzki, nie wiem, w multiplexie i zażeramy popcorn i popijamy się odpiąc kole, no to zaraz się odezwą, nie, no to nie jest sztuka, ale jakbyśmy obejrzeli ten sam film, nie wiem, yy, yy, na monochromatycznej taśmie, w kinie studyjnym, gdzie publiczność nie śmiało pogryza paluszki słone, no nie, no to, to już, już to okazji byłaby sztuka. Jesteś taki Tarantino, który zrobił zwykły, najgorszy film klasy C, ale to jest sztuka, bo to, no to zrobił też, Tarantino. Też właśnie to jakby... A, tam Tarantino, od razu sztuka, no nie wiem. No. Nie, nie zaczynajmy. W każdym razie tak, nie, się się, nie, bardzo powiedzieć, że, jeżeli, jeżeli danemu medium raz udało się wedrzeć do, do tego, żeby uznać. To, ja to jako to człowiek to że to wszystkie. Nie, nie, to, to mogą być jakieś poszczy... To może być, nie wiem, może być uznany jakiś konkretny nurt, i wtedy no, zgodziłbym się, że są jakieś takie nurty. Yy, nie wiem nurt, którym występuje jakaś określona ilość filmów, które rzeczywiście spełniają takie warunki, że jako całość mogą zostać uznane za dziedzinę sztuki. Natomiast tak, na przykład, na przykład ekspresjonizm w filmie i tak dalej. Natomiast, że tak doszedł właśnie... do, do przeciętnego człowieka, kiedyś go zapytał, czy film jest sztuką, albo czy fotografia jest sztuką, tak. większość ludzi że tak, tak w ogóle, mm -hmm. tak. Może być, znaczy nie powinna być, może być, tak, odpowiedziałby tak, jest sztuką, a jeżeli jest właściwie są sztuką, to się zastanowią i odpowiedzą, że nie. I to jest Właśnie ten problem, mm -hmm. że to jest taki, moim zdaniem, bardzo zerowy dynkowy przeskok. To znaczy, że w chodzi ci o to... to... Gry, na razie, jest, nawet żeby była gra, która rzeczywiście jest mm -hmm. dziełem sztuki, to gry nie są sztuką, to jest takie odium yy, wszystkich gier, że one jeszcze się nie wydarły do tej, do, tej, do tej Znaczy, tej, mnie się wiersi. wydaje, że samo yy, to, że -stop potem dyskutujemy, świadczy o tym, że jeszcze nie jesteśmy... No bo raczej ja nie chciałam festiwalu filmowego, na którym byłaby debata, czy film jest sztuką. Mm -hmm. Albo wystawa teraz fotografii. Bo oni się tak, i z tego, te tego, tego połączona z dyskusją na temat tego, czy pani praca jest sztuką, czy może tam jakiś pitu-pitu. Dla mnie, w, w takim, no takim i... ogólnym rozumieniu, w takim takim powszechnym rozumieniu, to jest zero-jedynkowe albo coś jest mm. na albo nie jest. No i fakt, że jeszcze chyba w powszechnym rozumieniu gry nie są. Natomiast wracam no, do swojej koncepcji, jak będzie nowe medium, gry będą sztuką, będzie film, mediów, fotografia, a będzie to coś nowego jakieś tam ci bardzo. No to no. jest nie dobry pomysł, ale, ale czas... spójrzmy też na to tak, w obecnych czasach, teraz podejdziemy jakie sobie było? do kogoś, do... Nie do... wiem jakie, ale jak był film, proszę, proszę. kto mógł pomyśleć, że będzie nowe medium? Jak była fotografia, jak komuś się śniło, to już będzie jeszcze coś nowego nie wiem. No, jak tak się taka. pismo pojawiło, jak to był, pismo był problem, Jak się no to czekam, na to mam nadzieję, że do żyje <śmiech> nic medium. nawet więc, jak w obecnych czasach podejdziemy, do jakiejś przechodni spytamy się właśnie o to, czy film jest powiem tak. Pytamy się my, my, my, my, my o grę, powiedzę nie A za kilkadziesiąt lat może powiedzieć, że gra tak no to co? Bo każdy grał w grę i każdy mógł dominik każdy to. będzie miał jakieś podejście do tego swoje Tak, masz rację A jeszcze jest kwestia tego więcej obcowania, z tym tym bardziej będą ludzie zobaczyć tę sztukę, a nie zwykłe... Kwestia starzenia się i kwestia starzenia się to ludzi. To jest jeszcze to jest ta dojrzałość mediów, o którym się mówi, Aha. tak? Ale tak, nie tak. wiem, czy to jest jakby takie wyznaczenie, bo bo o, o, o tej dojrzałości mówi się właśnie o tym, że że to te tematy, estetyka tam i tak dalej, ale o to też, że ludzie trają i że już pokolenie, dokładnie, które nie znało giery, wiem, że tak. po prostu dokładnie będzie tak. nowe pokolenie, które będzie znało i nie wiem, czy jakbyś będziemy rozpatrywać tę dojrzałość no bo jeszcze tak nie jest, tak, że każde z pokolenia nawet jeżeli powiedzmy większość osób miała tam do czynienia z grą, to i tak stwierdzi, że nie. Tym do tego, że, no, że tak, większość tak, na przykład z tak, 50 plus. Jakby zapytał przeciętnych ludzi takich, no powiedzmy 50 i ludzi, a ty no, przeciętnych... co, latasz czy co? No ale chodzi mi o też takich, którzy się nie interesują grami, o, nie są graczami, no przeciętnych to jest skrót myślowy. My. <laughs> Bardzo skrót. E, chodzi mi o to po prostu, że jeżeli zapytasz Panią z Warzywniaka, czy gra w gry, to prawdopodobnie powie, że nie. Natomiast pewnie gra, to o tym nie nie, nie chcę obrażać Pani Krysia albo innych przeciętnych ludzi No, po prostu wiecie o co mi chodzi tak, i, i niestety, mimo tego, że ludzie się coraz bardziej starzeją Czyli już pokolenie moje, czyli powiedzmy sobie 30 400 latków wychowało się na grach w pewnym sensie mhm. Jako pierwsze pokolenie, które w dzieciństwie miało do z grami to, to, to, to powiedzmy ten mem, że gry to jest zabawa dla dzieci tak? I, i, czyli i właściwie ten kto gra to jest niepoważny ten mem się będzie trzymał jeszcze bardzo długo Ale za ileś tam lat ten mem padnie, właśnie dlatego, że kolejne pokolenie już będzie znało gry od kołyski i już pokolenie powiedzmy sobie naszych dzieci i chociaż już wy pewnie znacie gry właściwie od, od malutkiego dziecka i kiedy to pokolenie będzie bardzo dorosłe, to ten mem w końcu wymrze i może wtedy będzie dopiero, powiedzieć. Dopiero, dopiero, dopiero będzie miejsce, żeby, żeby gry traktować bardzo poważnie tak? jeszcze sęk w tym, że y, duża część graczy, która gra w na przykład Candy Crush czy, czy w jakiś masy Multiplayer online. Sam nigdy się nie przyzna do tego, że, że gra jest sztuką, bo, bo obcują z takim medium, które ich artystycznie nie zachwyca, tylko daje im czystą, czystą rozrywkę. Więc yy, mimo, że pokolenie graczy może, może, może zająć, powiedzmy, pozostać wśród, wśród ludzi oceniających, dalej mogą nie, u, nie uważać gier za sztukę. Ja to znowu porównam do innych mediów. Teraz, czyli na przykład jeżeli ktoś jest właśnie konsumentem literatury popularnej tylko i wyłącznie nie pewnie nie uzna, że akurat ta, to co on czyta to jest przejaw sztuki czy to A właśnie odwrotnie, każdy lubi się do wartościoływać i każdy kto słucha jakiejkolwiek muzyki, choćby to było jakieś disco polo to będzie uważał, że to jest sztuka i każdy kto czyta, wiesz... Nie To, polo, się to będzie uważał, że to jest sztuka, ja myślę, że bardziej w tą stronę Także nie zgadzam Wydaje się, z... bardziej, że to jest takie guilty pleasure że się tego nie przyznajemy, nie uważamy, że to jest sztuka. I tak samo jak to jest ten, ten gracz, o którym oni też mogą powiedzieć, że gry nie są o... sztuką, bo to w co on gra nie jest sztuką, po prostu. Ale no. każdy wolałby raczej powiedzieć, że obcuje jest sztuką, niż się tego nie przyznamy. Znaczy, jeżeli w, w przypadku gier komputerowych jest to w ogóle e, e, zabawna. E, Kwestia, no bo teoretycznie to środowisko graczy, które właśnie zawsze się oburza, że gry się atakuje i tak dalej, a to wcale, że tak dalej. No to nie wiem, chociażby po tym, jak my zaczynaliśmy swoją działalność i próbowaliśmy ją jakoś promować na stronie... Największego polskiego magazynu, przez grzeczność nie wymienię jego nazwy. To byliśmy często atakowani, właśnie. gdzie tam gry, sztuka, gdzie tam gry, kultura, Boczył, to jest tylko po rozrywka. Po nagażać, po tak, po trzeba tam postrzelać do kosmitów o to chodzi. Okej, okay, ja się zgadzam, że jakby to, że e, są gracze, którzy są coraz starsi, że są gracze, którzy od samego jakby na początku bytności w kulturze z zajmują z z świadomego korzystania z kultury, zajmują się też grami, nie oznacza od razu, że oni dostrzegą w tych grach coś więcej niż rozrywkę. Tak jak założę się i jestem przekonany, że jest olbrzymia część ludzi, którzy nie traktuje gry kina, kiedy idzie do kina, to nie traktuje tego, nie wiem, jako przyjawu Przecież uczestnictwa ja w kulturze, i przeżycia estetycznego, tylko idą, żeby sobie pooglądać przez te dwie godziny jakiś fajny film się roweru, odbocząc sobie, na albo właśnie przeczytać, nie wiem, jakąś, yy... Literaturę, oczywiście nie obrażając fandomu, ale nie wiem, literaturę fantasy, science fiction, no, chyba się nie tak. tak, tak. No, więc mówię, nie obrażając fandomu. To jest po prostu rozrywka. I nie wiem, nie, nie uważam, znaczy to też zależy od kompetencji odbiorczych. Tak? No, ktoś ma większe kompetencje odbiorcze, wynikające, nie wiem, z wykształcenia, z wychowania czy przebywania właśnie w jakimś kręgu kulturowym, a ktoś ma mniejsze i nie wiem, no, pójdzie obejrzy i nie zobaczy, to tutaj Marysia by się przydała i nie wiem, te kompetencje, jeżeli chodzi o efekt gatunkowy chociażby bo to też z tego wynika, znaczy, no ja wiem, No ty wzdychasz Nie, bo teraz mówicie tak, jakby w muzyce sztuką był wyłącznie nie wiem, opera i grzech Nie, tak? ale, nie, to nie poparza, ale ludzie ta często to, tak to mówią, to znaczy tak uważają no, Jeżeli ktoś ogląda właśnie, idzie do kina raz w tygodniu, obejrzy sobie kino akcji, to on nie powie, że to jest ze sztuką Często jest tak, Niektóry, ktoś może powie, ktoś to, zobaczy w ten to, może... to nie jest ważne ta myślę. A no, nie, ja i o, ma właśnie... my mówimy. o raczej, tym to my ta ta my mówimy. O tym my Dla ciebie na przykład fandom to jest coś, co jest bardzo... Nie lubię, ale no to ogurzyłeś się na science fiction. To jest coś, coś ważnego, tam jest coś, co, co uważasz, na przykład, a ktoś stwierdzi, że no dobra, tam sobie przeczytam jakąś książkę science fiction no i co z tego, no i tam później przeczytam jakąś inną. Oczywiście to zawsze wynika z twojej indywidualnej kompetencji, z twojej indywidualnej wrażliwości. Ty możesz oglądać film science fiction i zwrócić uwagę, że aha, on porusza pewne problemy istotne, które są dla nas teraz ważne. A tak? bo jest inny na tle inny filmów. W sensie Dokładnie, bo masz jakieś kompetencje. Że, że ludzie rzeczywiście nie uważają gier za Tak, nie, że, stanie, że ludzie po prostu nie... Tak, ponieważ... Ja chcę nie... powiedzieć, że... że yy... Nie jestem specjalistą, ale z tego co wiem, jazz był kiedyś postrzegany jako muzyka, by pitnie Shakespeare, Szekspir? Tak, o, opery podaje, że to samo. Szekspir był To była rozrywka, to, to, to, to, to była muzyka rozrywkowa. Opera, ale oczywiście, że jazz, był muzyką rozrywkową, teraz to jest wysoka kultura. Oczywiście, I to samo się może stać z grami. Ale co, ja nie mówię, że nie. No so, Tylko to jest kwestia. Sama, no to a, tak. też temat był uliczny jakiś teraz, taki tak, A tak, powiedzieć tak, o kimś tak. aktor czy aktorka, to było właściwie o, Obelga, obraźliwe. Tak? Wiem, jeszcze tak. przed wojną. W latach 30. właśnie to było. było tak tak? Tak, nie lepiej że jak to tak? było Ale to, to, to, to, to znaczy, jest ja zmiany pokoleniowej. Też, tak, to znaczy to, ja tutaj myślę. będę bronił mojego i dominiki stanowiska w jakiś sposób, że rzeczywiście, jeżeli chodzi. To jest tylko i wyłącznie kwestia kompetencji. A to, czy ktoś ma takie czy inne kompetencje, wynika z bardzo różnych czynników. I nie wiem. Ty możesz mieć bardziej rozbudowane, nie wiem, wrażliwość na pewne tematy, czy na pewną estetykę, a ktoś może mieć mniejszą i właśnie będzie traktował gry tylko i wyłącznie jako rozrywkę. ten moment, kiedy I... jesteś taki jakby no, dysonans, kiedy na przykład ty wiesz, bo się interesujesz na grami, bo się interesujesz nie wiem, literaturą, czy, czy, czy, czy filmami science fiction i wiesz, że tam jest coś, co, co jest ważne, natomiast ktoś stwierdzi, że to tam jakieś głupoty, no i wtedy... No co, co zrobić? Będziesz tłumaczy? Ale jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, yy, przeciętny odbiorca, podoba mu się film typu jakiś tam, powiedzmy sobie, film rozrywkowy, sensacyjny, mm -hmm. bo on go rozumie, bo on do niego trafia i trafia do jego emocji. On Świetnie trafia do jego emocji, co jest bardzo ważne. Mówię, Natomiast filmy, nie, nie wiem, wiem Bergomana są do niego kompletnie niezrozumiałe, Jakieś pitu-pitu bez sensu, tam się nic nie dzieje, tak? Mm -hmm. Zcz białe do tego. Yy, i to, jest, I to jest raczej takie podejście tam, to nie jest żadna sztuka, to jest jakieś wymyślanie jakiś Pisuar w Muzeum, który nie jest sztuką. Ale taki obraz namalować to jest sztuka, tak? Wiesz, fotorealistyczny, to jest sztuka. Tak samo dla niego może być sztuką właśnie odwrotnie. Sztuką jest zrobić dobry film sensacyjny. A nie tam jakiś siedzi facet i przez pół filmu, wiesz... Siedzi no się, nie i to o rusza, czym mam... mówisz, to o czym mówisz, to jest ta właśnie indywidualna wrażliwość, indywidualne kompetencje. ja mówię jest dokładnie odwrotnie. Wy mówicie, że te osoby nie, nie uważają tego, co one oglądają za sztukę, a wiedzą, że gdzieś tam jest sztuka wysoka. więc ja myślę, że mogą traktować to odwrotnie. Że tam to jest wymyślone, że to jest no jakieś... No okej, okay, sz... no ja się zgadzam. Dobra, no może być taka postawa. Znaczy w ja, ja, ja w ogóle nie, nie, ja tego w ogóle nie mówię... W, w kontekście jakby podziału na kulturę, wysoką kulturę niską, bo to nie ma w ogóle żadnego znaczenia, bo i w kulturze niskiej czy w sztuce niskiej mogą być zawarte pewne wartości, które ktoś odczyta i je zrozumie, a ktoś nie, I ktoś po prostu potraktuje to jako kino rozrywkowe, a ktoś potraktuje w takim filmie jak, jak ty to nazwałeś, klasyce rzeczywiście znajdzie coś wartościowego i tak dalej i odwrotnie, ktoś może uznać, że w, właśnie w tym takim filmie tak zwanej kultury wysokiej jest coś wartościowego, a ktoś stwierdzi, że to jest jakiś tam pit pitu, gadanie, nie wiem, tak jak ja nie rozumiem w ogóle fenomenu twórczości Woody'ego Alena a wiem, że są fanatycy wręcz jego twórczości i okej, okay, ja to szanuję ja rozumiem, że komuś to się może podobać, ktoś w tym dostrzega jakąś wartość, ja niekoniecznie muszę. I ja tutaj w żaden sposób nie chcę nikogo obrazić, czy nie wiem, wykazać, że nie wiem, tutaj kulturoznawstwo to ma takie kompetencje, że, że, że wszystkich zjada na śniadanie. Nie, nie, nie. To, to jest... Podałem tylko ten przykład, że jakby w środowisko jest tak hermetyczne i tak zapatrzone na, na pewny na sposób postrzegania gier, że jakby już sama sugestia, że z grami można zrobić coś więcej niż tylko włączyć konsolę, włączyć komputer i pograć, i nie wiem, zobaczyć jakąś tamą statystykę. To jest chipsa i, tak, i tak, i tak. żeby doszukiwać w się w grach czegoś więcej, to nie, no to, to... nie ma sensu, Wydaje mi się, że nie biorą się znikąd takie opinie jak na przykład, że nie wiem, że blog Jawne Sny to jest blog z kawałami, albo że wydarzenia naukowe, czy konferencje, to jest takie naukowe dzielenie włosa na, na, na czworo, tak? W przypadku gier komputerowych nie, nie wydaje mi się, że one się biorą z nikąd. One no się po prostu biorą z tak znaczy, tak, jest gra? Każdy tak tak. widzi. To jest zdecydowanie większość <śmiech> tego tak podchodzi. Nawet twórców czasami. Chociaż nawiązując tego, co mówisz, można by powiedzieć, że klasyczne Super Mario jest właściwie najbardziej banalną grą, za nie ma tam nic ze sztuki, tak? Ja Znowu się trzymam tego, że ta gra mnie zachwyca i tego typu gra może być uznana za sztukę gry. za sztukę gry. Ja widziałem ostatnio analizę, o czym nigdy bym nie pomyślał, chociaż powinienem, jako człowiek, który ma jakieś tam, jakieś tam pewne pretensje do, do, do tworzenia gier. Widziałem analizę pierwszego levelu Mario, gdzie, gdzie ktoś dokładnie zanalizował, jak ta gra jest świetnie zaprojektowana że tyle i tyle miejsca jest na początku zostawione, żeby gracz mógł sobie coś tam wypróbować. Że on nie, nie zaczyna, że on nie zaczyna na, po lewej stronie ekranu, tylko troszkę mhm. bliżej. Że to wszystko ma sens, tak? że w pierwszym tam kwadraciku coś tam odkrywa i czegoś się uczy. Że to jest wszystko perfekcyjnie zaprojektowane. Mhm. To jest piękne rzeczywiście. Oczywiście jak ktoś tego nie wie, ktoś tego nie widzi, o tym nie myśli, to nic nie szkodzi, bo mu się w to fajnie gra, bo to, to powoduje, z każdym, że ta gra jest. Z, każdym, z każdą inną rzeczą. Jakbyś analizował na przykład jakiś właśnie film czy książkę popularną i dostrzegł w tym coś, co jest tak, ciekawe, coś, co tym właśnie jest właśnie możemy się zgodzić. Ja tego... jeszcze chcę skończyć myśl. Oczywiście, można się zgodzić z tym, że to jest sztuka użytkowa i rzemiosło, tak? bo to jest dobrze mm -hmm. zaprojektowana gra na zasadzie rzemiosła, to tak jak. Dobrze zrobione, nie wiem, w samochodzie umieszczone zegary i wygodne, mm -hmm. wygodne miejsce. Sztuka użytkowa. Ale jednak sztuka, mimo mm -hmm. tego, że użytkowa. tak? Chociaż gra wydawałoby się najbardziej, nie mające nic wspólnego z sztuką na konie, no, no, Ale w momencie, to, kiedy ty to dostrzegasz, żeby ktoś to zanalizował, dostrzegł i to przeczytałeś zaciekawiło Ale nie, nie to. trzeba tego dostrzegać, ale... dostrzegasz to grając. Jakby no no, to, właśnie... to w ciebie grając Dobrze, ale. Okej, okay, no ale to czy tak, tak, tak o czym my mówimy z tak, To o czym my mówimy z To jest, to jest z cały czas kwestia kompetencji tak? Dla, dla kogoś to będzie cudowna gra Bo się fajnie skacze Zbiera się pieniążki i nie wiem tam Depcze nie się nie te potworki To jest super, to jest super gra A ktoś inny kto ma inne kompetencje Inną wrażliwość Nie mówię, że od razu lepszą Albo nie wiem, że ten ktoś ma inną gorszą Po prostu inne, w inny sposób na to wstrzega To właśnie zauważę, o to jest super zaprojektowane Bo to jest tyle i tyle nie miejsca, albo itd. Tak to psuje, nie miałeś nigdy wrażenie że no, można... Tak, kiedy idziesz na nas tak, to tak. co, nie lubisz żadnego Dokładnie. filmu. Dlatego, że każdy rozkładasz już później po pięciu no latach właśnie. na czynniki pierwsze. No. Za dużo, to, to wiesz, to Ale jak... to nie jest za dużo, to jest po prostu inne spojrzenie. Tak jak mój y, znajomy. Y, czy moja znajoma, która jest seksuologiem, powiedziała, że absolutnie odradza, żeby ktokolwiek czytał za dużo książek z seksuologii czy o seksie, bo to psuje całą przyjemność, żeby to ma być spontaniczne. I to jest tak samo. No to psujesz sobie to, jak będziesz... No, no, to w... no Tak Z drugiej strony to też trochę nie przecież, bo yy, ja się zajmuję trochę... A czyli mam zamiar być programistą gier w przyszłości. Ten, że <laughs> nie przez <laughs> seksuologię. Może większy biznes. Yy, i Teraz patrząc na grę też się zastanawiam nad tym, jak to zostało zaprogramowane, jak to ludzie musieli się postarać, jak to ładnie musiało wyglądać, że oni to wszystko ładnie zrobili. A normalnie Szary i Jan Kowalski spojrzę na grę, no i okay, mamy zabawy, pogramy sobie, A ja na to spojrzę i widzę trochę więcej, bo, się, bo jestem, mam inne kompetencje. A nie psuje to zabawy? Nie przyjemnie to zabawy. To raduchę, ja się mam jak sobie bo analizuję to i... To jest trochę i... tak jak ty mówisz, że można dostrzegać więcej i to jeszcze wzbogaca, tak? No tak, dokładnie. To nie stracisz tak, tak. tego tak? poziomu podst trochę nie, czasami podstawowego, tracisz, to źle no. powiedziane, ale nie stracisz tego, co jest tracisz. najbardziej, no czasami, ale nie zawsze, tego, co jest najbardziej widoczne, czyli właśnie cieszysz się rozgrywką, cieszysz się tym, że widzisz to, co tam na ekranie się dzieje, a oprócz tego jeszcze, no, czasami też coś dodatkowo fakt, że jak na przykład są filmy, o których nie wiem, pisałam artykuły czy, czy gry, to już no, nie patrzę na nie w ten sam sposób, jak się grało Jak, jak czasami po prostu można się wyłączyć i nie próbować dostrzec więcej no To jakby to się różni też od sytuacji od tego, co chcesz w danym momencie osiągnąć Czasami po prostu niektóre rzeczy same przychodzą, no, ja tak jest nie czekam okay. No chyba też niedługo, tak, to powiem, jest 20. Będziemy powoli kończyć no okej, okay, fajnie, bo dyskusja się nam nie zamknęła, więc jest jakiś taki punkt wyjścia... Ja nie przy... tak, tak, wydaje mi się, że wszyscy mamy niedosyt. Może się uda za, za dwa tygodnie w nieco większym gronie podyskutować. Mnie się ta dyskusja bardzo podobała. Fajne, fajne spostrzeżenia, Fajnymi spostrzeżeniami się powymienialiśmy, więc dziękuję bardzo. No i co? No i no wniosków nie ma, bo w takim temacie wniosków nie będzie końców. Tak, to jest, sztuka, nie, nie, to jest nie gra, będzie końcowych wniosków. Mówimy, jak że tego znaczy się... właśnie, już sam fakt tego, że, że troszkę się pokłóciliśmy dzisiaj, z, e, świadczy o tym, że rzeczywiście jest to temat dosyć szeroki i którego nie można zamknąć w jednym spotkaniu. Wydaje mi się, że no, nawet w całym w cyklu nie bylibyśmy w stanie tych zamknąć. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Super dyskusja była i do zobaczenia za dwa tygodnie. Również za dwa tygodnie.